Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Emil Gawin i Marcel Wojtków. Cześć wszystkim, witam wszystkich. Witamy na cotygodniowym, już tradycyjnym naszym podcaście Poro Podcast. Co Każda środa, godzina 20. Poro Podcast i serwis motionfreaks.pl, to już też tradycyjnie. Tak. Wszyscy dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Nadajemy na żywo jednocześnie na Facebooku i na YouTubie, także bardzo prosimy o szybki komentarz, czy jesteśmy, czy nas widać, czy nas słychać. Według mnie nas widać i słychać i w jednym, i w drugim miejscu, ale wolałbym to Widać, słychać w obydwu miejscach właśnie O, super, dzięki za potwierdzenie. To tak, dziś tradycyjnie krótka rozbiegówka na początek, a potem porozmawiamy sobie, mówiąc ogólnie, o pracy za darmo. Czy warto pracować za darmo w branży kreatywnej i jak to robić, żeby żeby na tym zarobić, mówiąc wprost. No ale jak pracujemy za darmo, to nie zarabiamy. No widzisz, to jest właśnie taki chwit, żeby, żeby pracować chuit. za darmo, a jednak coś na tym zarobić. Dobrze, ale zaczynamy od rozbiegówki. Dodawaj tak, Marcelu, coś. się... Tak, rozbiegówkę, to może na, na, na początek najświeższa, najświeższa chyba rzecz z tych wszystkich, o których chcemy powiedzieć. Czyli w poniedziałek miał premierę. Od dokładnie o 3 w nocy naszego czasu miał premiery najnowszy odcinek gry o Tron. Eee, Cóż i... o tym powiesz. Ja co, tak jak to... wspominałem ostatnio, nie jestem jeszcze na. Nie, nie dobiegłem jeszcze do tego ostatniego sezonu, więc nie nie, nie mogę się wypowiedzieć. <śmiech> Czy to jest jakaś aluzja do poprzedniego sezonu? No, kontynuuj. Eee, no, kontynuując. Eee, to. Nie będę tutaj już wnikał w fabułę. Tak, dogłębnie, czy w czy, czy jakieś spoilery? Hmm, powiem tylko tak, no to jest taki ten odcinek, mam wrażenie, że to był taki fan serwis, e, że dostawaliśmy wszystko to, co czekaliśmy przez poprzednie sezony w postacie, które miały się spotkać w końcu się spotkały. Tych spotkań prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. E, rzeczy, które chcieliśmy usłyszeć, były, zostały powiedziane. Rzeczy, które chcieliśmy zobaczyć, które miały się wydarzyć, no się wydarzyły. Ten, kto widział ten odcinek, to prawdopodobnie wie, o co mi chodzi. Podpowiem tylko, że tutaj chodzi o Johna Snowa. I, i, I myślę, że no, ten odcinek jest takim fajnym, fajnym zapowiedzią tego, co zobaczymy jeszcze w tym sezonie. I... i... No nie wiem co tu no, no ja, ja czekam na następny poniedziałek na następny odcinek na, na, na następny poniedziałek na najbliższy poniedziałek następny odcinek. Mhm. Okay. Ja obiecuję ja, że ja, powiem ci. Ja, ja, mhm. ja jestem no, na plus po tym odcinku. Myślę że, że, że, że, że tutaj dostajemy kawał fajnego scenariusza i na pewno na pewno jest dużo fajniej niż w zeszłym sezonie który poprzedni sezon nie był aż taki zły. Mhm. Ja powiem szczerze, widziałem, znaczy poza, poza zapowiedzią sezonu, poza trailerem sezonu, widziałem napisy początkowe i fajnie, fajnie to wyanimowali po porównaniu z pierwszym, tak, drugim a, sezonem. Tak, zapomniałem powiedzieć, jest... tak jest całkowicie nowa czołówka. Tak, całkowicie, całkowicie nowa, nowa, czołówka nowa czołówka jest naprawdę świetnie, świetnie mm. zrobiona, fajnie, fajnie trzyma klimat, także, także warto Zupełnie chociażby to studio robiło tą czołówkę, z tego coś, tak, coś tak, udało tak, tak, się tak. Stalić. no i wy... no, zgadzam się z tą wygląda bardzo fajnie. Mhm co by tu jeszcze powiedzieć następna rzecz, już z takich mniejszych które są, no też w miarę aktualne to jest coś do czego się przygotujemy, przygotowujemy na za dwa tygodnie, już Emil uchylił trochę rąbka tajemnicy, że prawdopodobnie za dwa tygodnie będziemy mieć cały podcast poświęcony tylko i wyłącznie drugiej części Infinity War Avengers Endgame może z tym, że przesadziłem, że będzie cały podcast poświęcony tylko jednemu tematowi, ale podejrzewam, że większa część tego podcastu, jak już zobaczymy razem film, to, to, to taki mały news jest, że wyciekły informacje na temat fabuły tego, te, tego filmu. Wyciekły kawałki scen, które mogą w jakiś sposób spoilować to, co zobaczymy w filmie, bo przypominam albo mówię tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że dotychczas materiały promocyjne odnosiły się tylko prawdopodobnie do pierwszych 15 minut filmu i nie mamy absolutnie nic zdradzane tego, jakie nowe postacie się pojawią, jakie mogą być zwroty czy wątki fabularne w tym filmie sami twórcy filmu Bracia Russo mówią, że najchętniej to w ogóle by nie promowali tego filmu nie robili trailerów, pakatów ani nic tylko po prostu chcieli, żeby ludzie przyszli do niego na ten film do kina i tutaj mamy wyciek z tego, co się orientuje w... uprzedzam, że nie widziałem tego, bo ja sobie nie chcę spoilować tego filmu ale z tego, co się udało mi ustalić, większość takich zaskoczeń, które mogły nas zaskoczyć jest w tym, a jednocześnie to nie są jakieś takie mega spoilery które by całkowicie psuły całkowicie psuły odbiór na filmu i to są też rzeczy z tego, co słyszałem, które od jakiegoś czasu jako teorie na temat filmu latają po internecie, także ci, którzy śledzą temat, może nie będą tak do końca zaskoczeni. W każdym razie ja się na razie wstrzymuję z tym. E, mm. Za tydzień na podcaście prawdopodobnie, na, znaczy, prawdopodobnie nie będzie mnie, ponieważ godzinę 19 udaje się do kina na przedpremierę. Chyba, że, spe będziesz... Przepraszam, chyba, że specjalnie dla ciebie przełożymy nagranie e, Możemy... live'a, podcastu na twój powrót z kina i zrobimy takie Możemy... na świeżo, na żywo. Poszrucę powrócę z kina, to będzie gdzieś koło godziny 23 24, bo film ma 3 godziny jak się zaczyna o 19 albo o 8 teraz już nie pamiętam, będę musiał sprawdzić, mam gdzieś tu bilety no to, no to będzie już noc, ewentualnie możemy sobie to przełożyć na ja nie mówię, że tak się na pewno stanie, ale na nawet, nawet 23 nie jest taką złą godziną, jeśli chodzi o coś tak świeżego. E, godzina jak... 19, czyli gdzieś koło 22. bym był, po 22. Mhm. no nie wiem, z... myślę, że temat do omówienia, ale możemy zaryzykować. Ustalimy, i... dogadamy Spróbować. i oczywiście dowiecie się, dowiecie się o tym wcześniej, a tak, taka uwaga, bo ja również nie widziałem hmm. tych spoilerów, o których wspominasz. Ehm, ja powiem szczerze odrobinę, nie wiem jak to nazwać ostrożnie podchodzę do tych wszelkiego rodzaju wycieków tak właśnie, tak oczekiwanych produkcji, tak oczekiwanych filmów i jak myślisz, na ile to jest wyciek kontrolowany, celem podbicia... Wydaje mi się, że to nie jest kontrolowany mhm. kontrolowany wyciek. Wydaje mi się, myślę się, że studio by chyba tak mocno nie, nie broniło czy nie, nie pilnowało nie pilnowało mm, filmu mhm. i tego, żeby spoilery nie, nie, wylatywa, nie wypływały gdzieś. Mhm. I wydaje mi się, że to jest wyciek, ale to nie jest wyciek kontrolowany. Myślę, okay. w sensie, że gdzieś tam po prostu ktoś ktoś ktoś gdzieś tam no, nie do końca swoją, swoją pracę zrobił i gdzieś to po, za dużo mm -hmm. popłynęło. No tak, bo nie, nie, nie ma się co oszukiwać. Jakby zanim my to widzimy w kinie, widzi to już wcześniej bardzo wiele osób, tak? Chociażby wersje recenzenckie, czy, czy jeszcze wcześniej, wcześniej emisje testowe, także także tu no, sporo ludzi mogło, to, mogło tego, do tego, tego wycieku dokonać, choć mówię, ja jakoś Ostrożnie podchodzę do tego zachwycania się, znaczy robienia afery z samego, z samego wycieku, bo, bo jakoś tak, nie wiem, przy tak, przy tak ogromnej produkcji, przy tak, przy tak ogromnych pieniądzach coraz częściej powątpiewam w prawdziwość, na, znaczy w naturalność wycieków, o tak. Ale to może tylko ja i moje teorie spiskowe. Nie wiem, no, twoje, twoje zdanie jest inne, więc może przejdźmy do kolejnego tematu, a pogadamy sobie już po filmie. I po tym jak zobaczymy też spoilery, tak? No Znaczy, spoilery zobaczymy. Czy spoilery Zobaczymy, tak, zobaczymy tak, sobie te, te, te, te fragmenty, ehm, które wyciekły. O tym. No właśnie, trzy razy <grym> co ja mówię? Ehm, no już zobaczymy po fakcie Dobrze, co wyciekło. Tak. Także e, no, no, no, no, no no zrobimy specjalny odcinek. Tak jest. E, następna i ostatnia rzecz to jest e, że pojawił się e, trailer filmu co ja mówię? Jaki trailer? Teaser e, Gwiezdnych Wojen Najnowszych. I też dowiedzieliśmy się, jakie będą miały tytuł. To będzie the, the Rise of the Skywalker. I już sieć też wrzy od teorii i domy, domyślań, domysłów. Domysłów chyba jest po, poprawnie. Na temat tego, co tam może być w tym filmie. No trailer, ten teaser nie, nie zdradza zbytnio fabuły, w ogóle nie zdradza fabuły, mamy pokazane kilka fajnych scen, scen walki, widzimy, że powraca znany i dobrze, i znany i lubiany Lando, także no, mnie to akurat cieszy, bo Lando jest chyba jedną z fajniejszych postaci z sagi. Mamy, mamy pokazanego nowego kumpla, nowego robota bb czy nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, teraz mi wyleciało z głowy. Mamy pokazanego tego drugiego robota, mamy pokazane kilka nowych postaci, widzimy już, że wracają stare postacie. No i tak jak teaser, no to no nie pokazują tam zbyt wiele, dostaliśmy taką zajawkę tego, co tam możemy w przyszłości zobaczyć. Ale w obrazku, w obrazku do... wygląda to bardzo dobrze. W obrazku wygląda, no jak wszystkich Gwiezdne Wojny, tam nie mali to wiadomo. No, e, no i warto też wspomnieć, że tutaj z powrotem do reżyserii wracał, wrócił J.J. JJ Abrams. E, bo, no, poprzedni, poprzednia część Gwiezdnych Wojny zbyt dobrze nie została przyjęta. E, przynajmniej w niektórych kręgach. Dużo było, dużo było uwag do tego filmu dużo było też jakichś zastrzeżeń co do reżysera, z tego co on zrobił z Gwiezdnymi Wojnami. No po, powiedzmy sobie to od jakiegoś takiego um, stylu, w jakim powstają kolejne części Gwiezdnych Wojen mocno odbiegało. Mhm. Poprzednia część. Także tutaj mamy znowu po powrót J.J. Baramsa, który jakby Hmm, też starał się wrócić do korzeni Gwiezdnych Wojen, i z tego tutaj t-serka możemy sobie też e, trochę tam wyciągnąć, że znowu będziemy próbowali wrócić do tych e, korzeni Gwiezdnych Wojen, jednak nie, nie będzie aż tak nostalgiczne jak, jak, jak Te Forza Awakens. Mm -hmm. No ale na to też musimy poczekać. Zobaczymy, gdy się już się pojawi, gdy już się pojawi całość. Czy jeszcze jakieś. A nie, przepraszam, jeszcze jeden news, o którym wspomniałeś na ofie, twój ulubiony mm -hmm. wokalista, wykonawca. Nowy klip, nowy Teledysk. Ja, ja, ja, Zawsze ty mówisz, że tak lubisz. Wypowiedz się, może. O czym mówimy? Nie, no, no, mówimy teraz o, o, o Teledysku takiego osobnika, który się nazywa Stachurski. I, i, i teledysku No, nosi do tytuł Doskoza. Doskoza. No i co o tym, co nie możesz powiedzieć? Słuchaj do Doskoza, do no, tutaj się nie ma czego zaczepić. No, to jest... no ja myślę, że tak. Masz... Myślę, że tytuł tutaj wiele, wiele mówi. No. Znaczy, znaczy nie, ja myślę, że ten tytuł Jeżeli przejdzie do historii, do, do określenia... w życiu, no to dobrze trafił. Tak, to... No, to... zerknijcie, polecamy. Ogólnie rzecz ujmując polecamy. Tak. Takiego nagromadzenia stokowych klipów dawno nie widziałem. Znaczy jakby tu z takiego... Czy... Ja powiem szczerze, ja bym... Abstrahuję absolutnie od warstwy muzyczno-muzycznej, yy, tak, tak to ujmijmy, Która i tekstowej. Warstwa no, e... muzyczna i tekstowa no to jest czysta poezja. Tak, to, tego bo dlatego od tego abstrahuję, jestem zbyt prostym człowiekiem, żeby do, w ogóle do tego podchodzić i próbować zrozumieć, więc tak jak mówię, pomijmy. Ej, jeśli chodzi o obrazek, to ten obrazek by się sprawdził na... Yy, ten obrazek by się sprawdził na yy, yy, podczas koncertu jako część oprawy wizualnej, jako klip, jako, jako wij, oprawa wizualna robiona live. To by się wtedy sprawdziło. Oczywiście, tak jak mówię, tam jest za dużo stokowych rzeczy, za mało autorskich, ale no jakby no cóż, no tak, taki, pewnie jaki budżet, taki klip. Ehm, ale no nie wiem, no. Więc, więc, więc, yy, ale no, nie wnikam jakby w kwestie, w kwestie budżetowe, yy, więc, jako teledysk, no to bardziej klip widziski niż teledysk. Yy, I jako klip widziski też, no nie jest to coś super, ale na koncercie moim zdaniem by się to sprawdziło. Jako, części, jako oprawa wizualna, nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy się z tym zgodzisz, tak. Okej, okay, dobrze. No i pomijmy. No bo tutaj tak jak... no, no, tu nie ma co komentować. No, tutaj tytuł mówi sam za siebie. Jak doskoza, no to... Polecamy B ogólnie rzecz Brak słów tak, jak jak o tym myślę, jak tego słucham, i to oglądam. Polecamy. I yes. tym pozytywnym, słuchaj, akcentem to przejdźmy może jednak do tematu głównego, czyli robota za darmo. Nie, mówiąc krótko. Więc... Gdzie, gdzie rozdają roboty za darmo? <śmiech> nie, nie praca, praca. przepraszam, jestem Tak, od, ty jesteś dziś zmęczony. Po eee, długiej podróży, Marcel jest pod, długiej pracy... podróży do, pewnego, do pewnego prowincjonalnego miasteczka w centrum Polski. Eee, nazwę pominiemy, więc eee, wybaczcie mu. Eee, w... w każdym razie, przechodząc do głównego tematu, praca za darmo. Nie praca za darmo, którą ktoś tutaj ktoś rozdaje, jak Marcel. Z też subtelnie zauważył i wody sobie... Nie, no ja nie rozbram, mówiłem taki robocie, ktoś, e... o takim robocie, że ktoś o takim robocie, takim plaszanym, ruchowym. Dobrze. No dobrze, nie okay. ma. Tak, kolejny sucharek, a ja mówię, zapomniałem wody sobie przygotować. Chodzi o wykonywanie zleceń w branży kreatywnej za darmo. I teraz krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jedno, jednozdaniowe, Czeka. twoje. Czy warto wykonywać zlecenia za darmo? Y... Krótka odpowiedź. Nie. Nie, okej. Okay. Ale jeżeli oczekujesz krótkiej odpowiedzi, Aha, jeżeli oczekujesz dłuższej odpowiedzi, to chętnie y, rozwinę trochę swoje zdanie. Okej, okay. no to ja mam. To, no to moja odpowiedź jest zgoła inna, bo moja odpowiedź jest tak. Civil War. <laughs> yy... Dziękuję. Moja piękna hostessa przyniosła mi szklankę wody. Dziękuję bardzo. No to są jeszcze dla ciebie szanse. No. Także jakoś wytrzymam Twoje poczucie dzisiejszego humoru. Dobrze, mówisz, Jeszcze że nie. Może być, naprawdę. Eee, dlaczego nie? Eee, czy znaczy mówię... może nie wiesz, co? Może... O nie, dobrze, mów, mów, przepraszam. Eee, mówię nie, jeżeli chodzi o, o pracę, którą wykonujemy dla kogoś i ktoś czerpie z tego korzyści. Okay. Eee, finansowe oczywiście. Eee, I i dla, takiego, dla takiego osobnika nie warto robić y, takiej pracy. Mhm. Jeżeli chodzi o jakieś akcje charytatywne, mhm. y, czy promujące jakąś ideę i gdzie nikt tego, z tego nie, nie czerpie jakichś korzyści, nie jesteśmy też, że tak powiem, wykorzystywani, mhm. tylko naprawdę możemy coś zrobić, niekoniecznie w, komuś pomóc, niekoniecznie finansowo, okay. tylko właśnie poprzez swoją pracę. Y, mówię jak najbardziej tak. No, czyli, Myślę, że przepraszam, to są... czyli jakby tutaj no, twoja krótka no, odpowiedź brzmiała nie. No tak, ale... A tu się okazuje, że no jednak tutaj tak. Się roz... No ale jednak tak i jednak nie, także to, to nie jest takie... Nic nie jest czarne i białe na tym świecie, że tak powiem. No są w... odcienie szarości. Tylko ty... Z... Ale widzisz, to, przepraszam, że, że ci znowu przerwę, ale widzisz, więc wychodzisz moim zdaniem ze, złe... z... wychodzisz ze, ze złego założenia. Nie, ale ja wychodzę z troszeczkę innego. Tak, tak znaczy nie, ale. Znaczy ty, ty, bo ty wychodzisz właśnie tak, ale. I to tak jest bardzo ważne, ponieważ tak, ale tylko wtedy, kiedy to ci się opłaca. I w przypadku charytatywnego projektu ci się może to jakoś opłacać. W przypadku niektórych yy, projektów, yy, tak to mówimy, czy w ogóle niektórych rodzajów pracy za darmo, nawet dla kogoś, kto z tego czerpie yy, jakieś finansowe korzyści, też może się to opłacać. I po, po tym so, yy, o tym sobie później pogadamy. Więc tak, ja bym tak całkowicie nie wykluczał pracy... Yy, czy zleceń, czy, czy wykonywania jakiejś pracy dla, o, dla osoby, która, yy, yy, która coś na tym zarabia, bo, bo jednak są takie sytuacje, w których można skorzystać na tym, mimo że nie zarabiamy bezpośrednio pieniędzy. Nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy tak to widzisz. Przerwałem Ci Twoją myśl, więc może, mhm. może teraz wróć do niej. No trochę to przerwaj i zgubiłem wątek. No no. no powiem ci tak, no, to tak samo jest, no, zależy jak na to wszystko spojrzeć, tak? Mhm. E, no, no, Zgubiłem komentę kompletnie. Dobrze, to Przez wiesz co, to może, to może ja. Eee, się tak, bo praca za darmo, hmm. bardzo, często, bardzo często spotykamy się z takim określeniem zlecenia do portfolio, tak? jesteś początkującym, czy w naszym przypadku motion designerem, czy grafikiem, czy kimkolwiek pracującym w branży kreatywnej. Ogólnie mówmy o grafikach, żeby... żeby znaczy skupmy się ułożyć. może teraz na, mhm. na osobach początkujących, a potem przejdziemy do, do, do już bardziej zaawansowanych. Znaczy osobników. tak, bo to jest, to jest jakby najczęs, najczęstsza, najczęstsze, jakby najczęstsza sytuacja, w której brane jest w ogóle pod uwagę praca za darmo, tak? I to jest często słyszane, że do portfolio. Zresztą czasem też ludzie początkujący szukają zleceń do wykonania za darmo, aby móc spełnić no, swoje, swoje portfolio, czy zbudować swoje portfolio. Jeżeli tam ktoś zrobi coś nawet za darmo, mm -hmm. bo chce do portfolio coś pyknąć, tak? No i jak do no tego to także to jest? Powiem tak, jeżeli ktoś chce coś robić do portfolio, mm -hmm. No to tak jak mówiłem, no są różne akcje charytatywne, jedne poszukują ludzi na bardziej zaawansowanym poziomie, na wyższym poziomie, a jednym wystarczy jakaś prosta ulotka, prosty plakat i tak dalej. No to znajdźmy sobie taką akcję charytatywną i powiedzmy w tym wypadku to będzie mi, będzie podwójna korzyść, tak? że pomożemy komuś i pomożemy też sobie, bo zrobimy sobie jakiś tam projekty fajniejsze, czy mniej fajne, ale do portfolio sobie coś tam wpadnie. Powiedzmy na mhm. początku jest to dosyć ważne, żeby, żeby, żeby nabierać doświadczenia. Mhm. No, wiadomo też, że nie każdy jest w takiej sytuacji, że może się zgłosić na staż lub na praktyki do jakiejś agencji reklamowej. Mhm. więc myślę, że jeżeli ktoś chce tam jako freelancer zaczynać to jest to jakaś spoko opcja tym bardziej, że możemy komuś pomóc tym samym. Mhm. I tutaj bym unikał właśnie, no tak jak mówiłem wcześniej, pracy za, za darmożkę dla kogoś kto na przykład może sobie tym zrobić reklamę naszej, swojej firmy, czy swojego produktu, czy czegoś takiego. Mhm. Okay. Czyli mówiąc krótko, twoim zdaniem tak zwane zrób do portfolio, zrobić do portfolio absolutnie nie czyli praca za free do portfolio, Mówi, mówimy tu o nie projektach mówię, że komercyjnych, nie ale nie. Znaczy, projekt znaczy projekt absolutnie nie w tym, kontekście, w tym kontekście, że no jakaś, dla jakiejś firmy to wykonujesz, która no, tego mhm. projektu potrzebuje, za który mogłaby zapłacić. Mhm, dokładnie. Bo powiedzmy tak, jeżeli na przykład szwagier ma... Nie wiem, kolega szwagra. Kolega ma szwagra, firmę, bo, do rodziny, rodzin, i... bo do rodziny i znajomych to przejdziemy sobie, bo przejdziemy, to też jest skomplikowana sprawa. To jest sprawa. skomplikowany temat. Kolega szwagra ma firmę i powiedzmy ta firma też dopiero zaczyna mm -hmm. i w tym momencie to ja bym się też mógł trochę zastanowić nad takim czy zrobić, pomóc takiej osobie za darmo czy nie pomóc. Mm -hmm. Ale w momencie kiedy na przykład zgłasza się do ciebie hmm, firma, która ma już jakiś krąg odbiorców, masz produkt, ma jakąś reklamę mm -hmm. i wiadomo też ma jakiś zysk na, z tego wszystkiego. Okay. Eee, to tutaj też bym się zaczął zastanawiać. No takie filmy bym od razu proszę Dla Was za darmo. Mm -hmm. okay. eee, ale no, na przykład jeżeli to by był tam kolega, szwagra, który dopiero zaczyna i otwiera sklep rybacki mm -hmm. potrzebuje taką malutką pięciosekundową animację rybki na, żeby sobie wyświetlać w telefonie, w, w telefonie w tele, na telewizorze który jest tam gdzieś w sklepie ustawiony. Okay. Okay. Ja jestem super początkujący, gdzieś tam sobie uh -huh. rysuję rybkę w ilustratorze, jakąś fajną, mała animuje bąbelki, wrzucam tą rybkę w te bąbelki i to sobie tam pływa okay. napętlone. Uh -huh. Myślę myślę, że jakbym był, jeżeli tak sobie przypominam, jakbym był początkujący, to mógłbym się skusić, żeby takie coś zrobić za darmo okay. w ramach też rzucenia do portfolio. Okej, okay, dobrze, tylko Ale teraz to, przychodzi uh -huh. powiedzmy do ciebie coach Zbigniew, uh -huh. który potrzebuje reklamy swojego najnowszego kursu. Uh -huh. Do który, który ma trafić do reklama do 50 tysięcy osób i on ci mówi, że on nie ma na to budżetu, żeby za zapłacić, ale chce, żebyś mu zrobił to. Mhm, dobrze. To no ja w tym takim momencie mówię, panie coachu Zbyszku, no dziękuję bardzo, nie, nie interesuje mnie. Zgadza się. Wiesz co, znaczy tu częściowo się z tobą zgadza, znaczy może inaczej, ja bo, zapomniałem o tym na początku powiedzieć, jakby nie wiem z jakiego ty punktu widzenia, znaczy z, jak, z jakiego punktu wychodzisz, ja jakby tutaj w tym wszystkim, co dziś o czym dziś mówię, zresztą w każdym podcastie tak jest, ale dziś, dziś, dziś szczególnie, jeśli mamy tak konkretny temat, to co mówię bazuje na jakby na swoich przekonaniach. Na swoich, na swoich doświadczeniach, ale też częściowo jakby gdzieś tam chciałbym być adwokatem diabła w, w, w, w kilku kwestiach, ponieważ jakby część moich osobistych poglądów nie do końca zgadza się z tym, co jest powszechną, powszechną gdzieś tam e, praktyką, tak? Albo powszechną, powszechną jakby, powszechnym zdaniem. I teraz tutaj w, w kwestii tego, o czym mówisz, dobra, to ja ci zadam, znaczy skomplikuję ci trochę życie. Mm -hmm. Mówisz, że no no szwagier, szwagra, tak, szwagier szwagra zak zakłada firmę, jest na początku swojej drogi i dla niego mógłbyś coś wykonać, no bo chłopina zaczyna, okej, okay, no może ci się przyda chłop. gdzieś tam swój chłopi w ogóle. Okej, okay, dobrze. A na przykład dobrze, przychodzi do ciebie coach, coach Zbyszek, który ma 50 tysięcy czy 5 milionów 5 odbiorców i mówisz dla niego, że nie, tak? Okej, okay. tylko że teraz mm, spójrz na to z innego punktu widzenia. Y hmm. szwagier, szwagra, ja, ja, chyba coś coś tak, szwagier nie? szwagra, nie da ci, no, no to będzie, no, no zrobisz sobie, zrobisz wizytówkę powiedzmy przykładową szwagrowi szwagra, tak? Y robisz tę wizytówkę czy animację komuś, kto ma dotarcie 50 milionów czy tam 5 milionów, no nie wiem, wymyślmy sobie firmę y robiącą na przykład odzież i obuwie sportowe Nikos na przykład, o? Tak, pantofelek. Czy, pantofelek, tak. Yy, inna rozwielitka. Yy, yy, I teraz jakby z tym, z tym co zrealizujesz, do, do dużo większej ilości ludzi docierasz. Potem możesz powiedzieć, o, zobaczcie, to co w tej chwili idzie, kurczę, no przed głównym wydaniem wiadomości w TVP, to ja, tak? To jest moja robota. Yy, dobra, okej. Okay. Yy... Mówimy tutaj o osobie początkującej nadal tak? tak? No i o budowaniu, ja o budowaniu jakiejś bazy tak... klientów i, uh -huh. i rozpoznawalności. Chcę cię skorygować, no podejrzewam, hmm. że e, animacja, grafika czy cokolwiek praca osoby hmm. początkującej nie trafi od razu na, przed, nie wiem, przed dziennik czy przed pogodę. No nie, oczywiście, no oczy jest. oczywiście, że tak, że w tej chwili jakby idziemy absolutnie ze skrajności w skrajność, eee, ale, tak, ale tutaj, i, przepraszam, i, jeszcze, jeszcze przepraszam, ale tutaj, no to powiedzmy, nie wiem, no masz okazję zrobić tę przysłowiową, już, już wspomnianą wcześniej wizytówkę y, początkującemu sklepowi, y, sprzedającemu, nie wiem, kurczę, czapeczki dla kotów robione na drutach, tak? Przez koleżankę koleżanki y, teściowej, tak? Y, która ma dotarcie powiedzmy, 500 osób, taki fanpage, tak? 500 osób od, od, od, odwiedza. I masz firmę, która ma fanpage, powiedzmy 10 tysięcy odbiorców, i sprzedaje robione na drutach sweterki dla dzieci, tak? Po pierwsze grupa odbiorców jest większa, po drugie grupa potencjalnych odbiorców jest większa, ponieważ no, jednak więcej osób będzie chciało kupić sweterek dla swojego kochanego dziecka niż dla swojego kochanego kota, choć czasem to różnie bywa, ale jednak wydaje mi się, że dla swojego kochanego dziecka więcej, więc tutaj no, potencjalnie twoja rozpoznawalność i twoje jakby zbudowanie rozpoznawalności będzie skuteczniejsze, gdy temu większemu klientowi wykonasz to zlecenie. Teoretycznie, tylko że tutaj też wchodzimy na, na takie na takie coś, czy pomagać, kom... nie ukrywajmy, jeżeli ktoś ma duży zasięg, mhm. tak, to stać go na kogoś, yy, kto by mógł zrobić dla, dla nich tą reklamę za pieniądze. To jest po pierwsze, Absolutnie. a po drugie za, za, za na dużo większym poziomie. Mhm i teraz pytanie czy taka osoba i tutaj sobie też musimy zadać pytanie czy, czy taka firma czy taka osoba chce nasz po prostu wykorzystać i mieć coś za darmo uh -huh. Czy, czy, czy chce naprawdę mieć coś zrobione? No ale pytanie teraz, jeżeli ktoś ma taką dużą, z jakąś tam średnią, dużą działalność gospodarczą, to chyba zna rynek i wie, że nie ma nic za darmo, tak naprawdę. Mhm. Drugie pytanie, no zrobimy dla nich reklamy. Skąd mamy pewność, że oni sobie wrzucą gdzieś tą reklamę i nas w ten sposób też reklamuje Bo równie dobrze możemy powiedzieć, że nie wiem, my to zrobiliśmy, no ale jak to zrobiłeś, gdzie to zrobiłeś, w sensie, że jeżeli to by było, nie wiem, patrzcie, tutaj mamy fajną reklamę zrobioną przez Emil Gawin dla naszego, dla naszej firmy Pantofelek, mhm. no to... Powiedzmy, że tutaj masz jeszcze jakąś korzyść. Tylko ale pytanie, nie. czy to jest naprawdę mm -hmm. dla ciebie wymierna korzyść, czy nie. Przepraszam, przerwę ci, ale nie no, oczywiście, mm -hmm. że tak, oczywiście, że tak. To jest przez cały czas o tym, o czym wspomniałem mm -hmm. w pierwszym zdaniu, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie zarzuciłeś, znaczy zarzuciłeś, gdzie, gdzie jakby wtrąciłeś, że no, brak konsekwencji, bo mówimy o projektach za darmo, na których da się zarobić. No tutaj to, to, mm -hmm. to jest ten, ten, ten zarobek, o którym mówimy, tak? Dogadujesz się na tyle z klientem, że. No i jakby jest jasna informacja o tym, że ty jesteś wykonawcą tego. Druga sprawa jest taka, że ty to umieszczasz w swoim, w swoim portfolio. portfolio. Robisz mhm. jakiegoś making-off'a chociażby tego, czy, czy cokolwiek takiego, czy jakieś wcześniejsze mhm. mock y pokazujesz, yy, budując ten, w ten sposób portfolio. I te, w tej, wtedy, gdy budujesz yy, yy, mock y, wizytówki dla szwagra-szwagra, to inaczej wygląda niż gdy budujesz yy, takie mock y, wizytówki dla... No, no znowu też nie szukajmy jakiegoś no bardzo dużych... Buduj, no powiedzmy... Czegoś mi... większego, tak? Czegoś bardziej rozpoznawalnego. Na przykład ze szwagrem, szwagra omawia się tak. Spoko, robię ci animacje, mhm. ale no 100% strony kreatywnej leży po mojej stronie. Mhm. Poprawki to tylko jakieś tam malutkie, żeby dodać nazwisko czy coś. Mhm. Robisz coś dla firmy, która ma jakiś mega zasięg, musisz trzymać się ich wytycznych i mhm. prawdopodobnie będzie 5 milionów poprawek, a nie Oczywiście. żeby dopisać nazwisko to też dochodzi dla Ciebie jakaś dodatkowa praca, która prawdopodobnie z, z racji tego, że będziesz sobie zdawał z tego sprawę, że robisz to za darmo, to Ci się w pewnym momencie gdzieś tam jakiś poziom chęci zrobienia tej animacji opadnie, czy grafiki, czy kogoś tam inne. no tej pracy opadnie. No, mhm. Też, jeżeli poziom chęci ci gdzieś tam się zmniejszy, no to też nie będzie się do tego przykładał i zrobisz, mi się wydaje, gorszą rzecz. Mhm. Ale nie, oczywiście, mhm. oczywiście, że tak, to jakby tutaj to, to, to, to też jest coś, co, co musimy, o czym musimy bardzo, bardzo mocno pamiętać, że żeby zawsze te projekty, które wykonujemy nie jakby Ilość pracy włożonej w te, włożoną w te, w te, włożona w te projekty musi być yy, adekwatna do tego, co jakby w zamian otrzymujemy tak. No czasem to jest, jeśli robimy to dla znajomych, czy znajomych znajomych, kurczę, no fajny znajomy, który nam potem za darmo zmieni opony, tak, jeśli mówimy o jakimś warsztacie, czy czymś takim, czy po prostu, nie wiem, fajnie będzie z nim wyjść na piwo, bo okazał się spoko, spoko gościem. Czy, czy, w przypadku, czy w przypadku, no tak jak wspominałeś kilku, kilkukrotnie, jakieś akcje charytatywne, no sama satysfakcja z, no, z pomocy takiej organizacji, czy, czy, czy z jakichkolwiek innych względów, że jakby zawsze musimy pamiętać o tym, żeby, żeby to, co dajemy od siebie, nie przekroczyło tego, co jednak mimo wszystko, y, nie bezpośrednio finansowo, ale jednak to, to, to, co otrzymujemy. No i tutaj oczywiście, oczywiście masz rację. Trzeba, trzeba bardzo mocno ważyć, czy, czy nam się opłaca z takiego niematerialnego to punktu powiem, widzenia powiem wykonywać się, ten projekt że... dla mhm. większej firmy. Mhm. Pytanie, no bo tak, równie dobrze może być tak, że większa, większa firma nas zareklamuje i mhm. ona trafia do zwykłego Kowalskiego, który nie potrzebuje animacji mhm. y, i ta reklama będzie nic nie warto. Co... Z tej strony też trzeba na to spojrzeć. Nie, oczywiście, że tak, tylko zakładamy, zakładamy że, jesteś, że, jesteś dużą, że jesteś dużą firmą i inne duże firmy, zresztą ty na pewno często się spotykasz z takimi zapytaniami, ja, ja, ja, ja absolutnie w zasadzie regularnie, gdzie dostaję zapytanie, jak wykonać naszą animację w taki sposób i masz do konkretnej realizacji, konkretnej firmy, mm -hmm. kon kon konkretnej marki, z wykonanej przez konkretnego, przez konkretnego twórcę, tak? E I wiesz, i, i to jest całkiem konkretna reklama. No, powiem Ci, że kilka razy mi się zdarzyło tak, że klient podsyłał, e nie wiedząc, że to ja, podsyłał do mojej animacji. Dokładnie. Do, do, do mojej animacji. Mm. No więc widzisz, więc, więc, jednak, więc jednak ta rozpoznawalność nawet wśród y, zwykłych zjadaczy chleba lub na stronie, y, czy na stronie, czy w jakikolwiek inny sposób na social mediach dużej marki, y, która no, do zwykłych zjadaczy chleba trafia, którzy pozornie nie mają y, takich potrzeb, żeby no, wykonywać animacje, chociażby, znaczy żeby, żeby animację ktoś dla nich wykonywał, to jednak gdzieś tam pośrednio w pewnym momencie może do ciebie trafić, tak? I ta mm -hmm, rozpoznawalność dobrze. jednak jakoś się buduje. Dobrze tylko teraz sobie tak powiedzmy teoretyzujemy. No. no nie oszukujmy się jak masz do czynienia z dużą marką no. czy ze średnią marką to nigdy cię nie przyjdzie i nie weźmie Leszcza początkującego i nie weźmie od niego projektu za darmo. Chyba że to są naprawdę jacyś Janusze którzy wybili się na, na, na robieniu wałków i, i na przekrętach. Mhm. Duża marka średnia marka która już ma jakąś tam świadomość tego czym ona jest nigdy nie przyjdzie z ofertą zrobienia czegoś za darmo do kogoś. E, mm -hmm. no, tak naprawdę no, za, za, za darmo w większości albo tak jak mówiłem chcą jakieś przykrytnicy i Janusze albo albo naprawdę małe małe firmy tak jak mówiłem mm -hmm. sklep, z, sklep z rybkami czy tam z czapkami dla kotów czy nie wiem e, czy pani Zosia z, z, z warzywniaka potrzebuje no, no. E, tego banerek na ten żeby zareklamować mm -hmm. to że my świeże owocki. Mm -hmm. e, no tak, to się, to, się, to się absolutnie zgadza. Dobra, słuchaj, tutaj w jednym z komentarzy na Facebooku mamy taki komentarz. Do za darmo bardzo podobne jest bardzo tanio, poniżej kosztów. Ja bym powiedział, że nie, że bardzo tanio lub poniżej kosztów to jest absolutnie coś zupełnie innego niż za darmo bo y, to jest też, y, ja, to, ja, ja to o tym kiedyś pisałem, to jest takie już krążące od wielu, wielu, wielu lat, takie koło y, właśnie, no porównanie, że jakby jeśli chcesz szybko i y, jakby chcesz szybko i y, dobrze, to nie będzie tanio, nie jeśli będzie chcesz tanio, tak. i, tanio i szybko, to nie będzie dobrze, jeśli, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No więc i tutaj tutaj właśnie w tych pracach, choć, zakładamy, że nawet jest to praca właśnie charytatywna, tak? to wyznaczamy bardzo jasne granice tego właśnie, ile poprawek, czy w ogóle jakieś poprawki, jak to wykonujemy, czy nawet, czy dla rodziny, gdy to wykonujemy, czy, czy jak to robimy. I w momencie, gdy... i to jest coś, z czym się sam osobiście spotkałem gdzieś tam na początku swojej drogi. W momencie, gdy osoba nam płaci nawet nieduże pieniądze, właśnie to bardzo tanio lub poniżej kosztów... Ona wie, że coś jednak zapłaciła i ona od nas wymaga. W przypadku projektu charytatywnego, znaczy charytatywnego z naszej strony, nie mówimy tutaj, że to mhm. musi być dla organizacji charytatywnej, charytatywnego z naszej strony, czyli za darmo, ustalamy jasno zasady, że, słuchaj, ja ci to zrobię, zrobię ci to najlepiej jak potrafię, ale w moim wolnym czasie, więc to może na przykład trwać trzy miesiące, bo nie mam czasu, nie będę miał czasu, albo słuchaj, ja ci spróbuję to zrobić, ale nie obiecuję na 100%, że ci za, za tydzień powiem, że wiesz co, jednak nie dam rady tego zrobić, tego nie robię jednak. Czyli i, i w momencie, gdy cokolwiek ktoś nam zapłaci, my będziemy musieli to zrealizować zagryzając zęby, no bo, no bo potem wycofywanie się, gdy już no, umówiliśmy się na jakieś pieniądze, na jakąś realizację, ta osoba też czuje, że nam już coś płaci lub zapłaciła lub będzie płacić, no to też czegoś od nas wymaga. Wycofywanie się w taki w, takim, w takiej sytuacji jest no, mało profesjonalne. tak? W sytuacji, kiedy robimy coś absolutnie za darmo, to wycofanie się jest dużo łatwiejsze, szczególnie gdy te zasady ustalimy na początku. Nie wiem, jak na to patrzysz. Mm, tak, tutaj się zgadzam, ale to, co powiedziałeś, to mm, też działa w drugą stronę. Czyli, mhm. że jeżeli ktoś dostaje coś za darmo, to zazwyczaj tego nie szanuje. W, sensie w większości wypadków. To nie, to nie, nie szanuje. Mhm. Przykłady, e... Nie wiem, darmowe gry komputerowe, które są rozdawane tam na jakichś paczkach mm -hmm. przy cenach czy coś. Mm -hmm. Większość osób się rzuca jak, jak, jak, jak sępy na te gry, a tak 99% osób nawet nie zagra w taką grę. Mm -hmm. Nie, oczywiście. Myślę, mm. w sensie, że, tak. że jak coś dostajemy za darmo, to gdzieś mamy to zakodowane, yy, że to nie jest zbyt wysokiej jakości, tak podświadomie że to nie jest zbyt wysokiej jakości, że to nie jest tak do końca fajne. Nie wiem, że, że, że naprawdę to nie jest za darmo, bo musimy jednak coś, coś, coś zrobić, żeby to dostać. Także no, mi się wydaje, że, że, że, no, w sensie, że to działa też w dwie strony. Tak? Że my mamy też poczucie, że jesteśmy wykorzystywani. Teraz trochę zmieniłem temat. Jesteśmy wykorzystywani a z drugiej strony osoba, która dostaje coś za darmo, to też do końca nie, nie szanuje tego, co, co, co, co robi. To, to mi teraz wyleciało z głowy, jak o tym powiedziałeś, jakie, znam, jakie powinno być nasze podejście do, do, do robienia za darmo pracy. Mhm. Znaczy, wiesz co, jakby tutaj masz rację, no... Można tak powiedzieć. Znaczy, I to, to, to, to oczywiście częściowo, mm, częściowo jest prawda. Yy, ale... Hmm, ja bym podszedł do tego... Znaczy, ja bym to... Mm, ja bym o tym tak powiedział, że e, tylko osoby, czy, czy firmy, tylko, tylko osoby, które chcą nas wykorzystać, nie będą szanowały naszej pracy. Rozumiesz? A nie, a nie tylko, a nie, a nie każdy, dla kogo wykonamy pracę za darmo. Ja przynajmniej tak to widzę. Znaczy, i tak mam wrażenie, że nawet jeżeli wykonamy dla kogoś pracę darmo, to jeżeli nie, niekoniecznie nie, nie będzie nas ktoś szanował tej pracy, to i tak mam wrażenie, że będzie uważał, że ta praca ma jakąś niższą wartość niż taka praca, za którą by zapłacił. Nie zawsze się to sprawdza, przynajmniej ja nie zawsze, nie mam nie mam aż tak w 100% takich doświadczeń, o których mówisz, ale dobrze, mogę, mogę, się, mogę się mylić. Yy, więc może przejdźmy może dalej. mamy po prostu mhm. inne doświadczenia. Właśnie, mamy po prostu inne doświadczenia. Słuchaj, no to teraz przejdźmy do tego, o czym wspomnieliśmy, czyli praca dla rodziny i znajomych. Tak, nie, jak się z tego wyplątać, mm. jak się w to w ogóle, czy się w to w ogóle wplątywać. Mówimy o pracy za darmo ja dla rodziny tak. i znajomych. Yy, tak, tak, tak. Miałem raz taką sytuację, dla znajomego pracowałem. Yy, I powiem tak, albo pracujemy za full stawkę i traktujemy taką osobę jak normalnego klienta, Albo, albo w ogóle nie robimy dla takiej osoby pracy, nie wykonujemy dla takiej osoby pracy. Mhm. Przy czym jeżeli pracujemy za full stawkę i traktujemy taką osobę jako klienta, zaznaczamy to od razu na początku, współpracy. Po drugie no, zastanówmy się dwa lub trzy razy zanim podejmiemy się takie zlecenia, ponieważ no, często jest tak, że jeżeli ktoś chce, żebyśmy coś dla niego zrobili i mhm. zna nas, jeszcze my od niego zawołamy pieniądze gdzie tam też dużo osób ma zakodowane w głowie że po znajomości to można za darmo zrobić mhm. e, to taka osoba może być dużo bardziej wymagająca niż, niż osoba która niż taki normalny klient który nas nie zna i traktuje nas jak zwykłego zwykłego e, traktuje nas jak zwykłego pracownika e, pracownika czyli mhm. osobę która e, czy osoby która wykonuje dla niego jakieś zlecenie. Mhm. Okej. Okay. Czyli, czyli mówiąc krótko, albo full stawka, albo, albo, albo w ogóle, tak? tak? Tak mi się wydaje. Ewentualnie, mhm. ewentualnie, jeżeli to jest jakaś bardzo bliska rodzina dla siostry, dla taty, dla mamy, no to wtedy w takim wypadku nie pobieramy żadnej opłaty. No nie, nie, nie, nie, nie oszukujmy się. Okej. Okay. Całe szczęście nie mam siostry, więc roboty za so friko nie będę wykonywał. Yy, wiesz co? Znaczy... Hmm. I tutaj też bym... Tutaj również bym bardzo mocno podkreślił to, że wykonujmy... Znaczy, wykonujmy te rzeczy, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nam się to opłaca. Wtedy, kiedy jakby... I też wtedy, kiedy ta ilość pracy nie, nie, nie, nie jest większa niż, niż ilość, ilość, do, ilość jakby tego, co dostajemy w zamian. Bo tak, taki przykład... Hmm. Wyobraźmy sobie w tej chwili różne, różne dziwne rzeczy, dziwne prezenty, dziwne też multimedia nawet się pojawiają na takich imprezach, typu tam jakieś urodziny, kurcze jakaś rocznica, wesela i tak dalej, i tak dalej, tak? Wyobraźmy sobie sytuację taką, że ktoś z rodziny ma urodziny, albo nie wiem, kurczę, 40 rocznica urodzin, czy tam jakiegoś tam, nie wiem, rocznica ślubu wujka, czy kogoś takiego, tak? Chcą przygotować taką animację wspominkową, czy, czy, czy, czy jest jakiś tam, wiesz, slideshow ze zdjęciami, czy cokolwiek takiego, tak? i No i córka tego twojego wujka, czy kogoś takiego, prosi cię o wykonanie tego, wykonywać czy nie wykonywać. Albo nie wiem, niech to będzie strieczny wujek, dobry przyjaciel, nie wiem, twoich rodziców, tak? Mhm. I twoi rodzice ci o to proszą. Mhm. No Wykonywać czy nie wykonywać? W według tego o czym mówisz nie wykonywać. Albo wykonywać za full stawkę. Albo wykonywać za full stawkę. Moje rozwiązanie, jakie mi przychodzi teraz do mm -hmm. głowy tak na szybko, to bierzesz taką, takiego osobnika mm -hmm. y i robisz to o czym mówiliśmy, że nie lubimy tego robić. Czyli wsadzasz taką osobę na, na... krześle przed komputerem. Mm -hmm. Odpalasz taką stronę, y która się nazywa... Jak ona się tam nazywa? Oj, teraz mi wlecie. Przepraszam, naprawdę jestem dzisiaj trochę zmęczony. E, Envato, tak? tam mm -hmm. gdzie mamy te wszystkie tak. szablony i tak dalej. E, pokazujesz taki szablonik, mówisz to kosztuje 15 dolarów. Mm -hmm. Kupujemy takie coś, przynosisz mi zdjęcia, tutaj wrzucam ten szablonik zdjęcia. Nic, absolutnie nic nie zmieniamy mm -hmm. w tym. Mm -hmm. Ja ci takie coś, co renderuję i wujek Stefan ma super, super pamiątkę okay. na 90. Absolutno zgoda. Wiesz co, znaczy tu, tutaj poruszyłeś coś, o czym chciałem wspomnieć, yy, ciutkę później. Absolutnie tak. Yy, to są właśnie te warunki, o których mówiłem na początku. Takie zlecce, takie rzeczy można wykonywać, bo ty, ty powiedziałeś albo za stawkę, albo w ogóle. Takie rzeczy jak najbardziej można wykonywać, ale właśnie założenie takie, że drobne zmiany w szablonie, który gdzieś tam kupił, lub tak jak powiedziałeś, uzupełnienie tylko futyżu i wyrzucenie renderu, czy podmiany napisów, czy cokolwiek takiego, proste rzeczy. Lub ewentualnie, jeśli to jest impreza, na której się musisz pojawić, typu wesele, rocznica, i tak dalej, i tak dalej, to jest Twój prezent dla nich. Nie musisz już kasy bulić na, na prezent. A, to nie w to... Widzisz. A <laughs> Tak jak powiedziałem, zarobić, ale się nie narobić, słuchaj. Ten Emil to jednak Łebski jest. Mm -hmm. I myślę, że... Nie, nie, ale tak już mhm. serio mówiąc to też jest z drugiej strony fajne rozwiązanie, że takiego wujka Stefana na 90 taki super film przygotować. Mhm. I myślę, wtedy wiesz, być... wtedy, wtedy, masz, wtedy masz motywację, żeby się do tego przyłożyć, mhm. e, bo, bo, bo robisz fajną pamiątkę człowiekowi. Może się nawet wzruszy, jeśli zrobisz to dobrze. E, Miejmy nadzieję, że USK pocieknie po poliku. Zależy ile wcześniej wypije. E, ale to tak. inna, inna kwestia. No dobra, e, nie e, tak, nie wnikajmy. E, e, i, a, a, druga, a, druga, a druga sprawa, tak jak powiedziałem, no masz naprawdę fajny prezent. I w to warto moim zdaniem włożyć hmm. trochę pracy. I z drugiej strony na to patrząc, no to jaki fame jest wśród rodzinki. Właśnie. Najlepszymi artystami. Najlep... Emil to artyst... potrafi zrobić. Emil, potrafi zrobić. <laughs> Słuchaj, najlepszymi artystami są artyści znani szczególnie w gronie rodzinnej i przyjaciół. No. A jeszcze jak sobie wszyscy popiją, to zawsze jesteś bogiem informatyki. Jak, jak coś takiego <głos> tak, sobie? cokolwiek. Jeśli kiedykolwiek siedziałeś przed komputerem i ktokolwiek z rodziny cię zobaczył, niezależnie od tego, co robiłeś, jesteś informatykiem. Jesteś, inform jesteś komputerowcą, się na komputerach. Okej. Okay. Rodzinę myślę, że mamy załatwioną. E, bo bo, bo to, to, o czym powiedziałem e, i o tym, czy te, ty też powiedziałeś, myślę, że podsumowuje. Ale inaczej, to... to... Czy zweryfikujesz swoją opinię, że jednak czasem warto zrobić, nie nie, nie, nie, robić w ogóle lub za full stawkę, tylko czasem są jednak sytuacje, w których można zrobić to za darmo? No ale no powiedz, powiedzmy, że to jest taka full stawka, no bo urodziny wuja Stefana 90, no, to jest stawka ponad wszystkie. <laughs> no, rozumiesz chyba o co mi chodzi, nie przyznasz nie, nie, nie, nie, się do błędu, nie, nie, nie, no nie... Weryfikuje się może <laughs> ten, jak się nazywa, do... No... Bijesz się bijersi, w przepraszam. Tak. <grym> nie, <grym> Dobrze. potrafię. No. Dobrze. kajam się. Tak jest. Dobra, to rodzinę mamy myślę, myślę załatwioną. Mm. No, może nie załatwioną, ale powiedzmy, ten mamy odhaczony ten punkt. Częściowo programu. punkt odhaczony pewnie, bo ja nie niego rodzinę, trochę wracać, i, tak. Brzydko bardzo brzmi. To ja się może napiję. Dobrze. To teraz tak. Praca za free. W postaci e, jakichś darmoszek, które wrzucasz do sieci. Templaty, szablony, tego typu rzeczy. To i tak nie jest praca. To nie jest praca za darmo. To jest praca za darmo. Wrzucasz to. to... Nie jest. Absolutnie to nie jest praca za darmo, to jest okay. praca, w... którą możemy się wypromować. Znaczy, to nie, to jest dokładnie taki sam. Do końca, sam chcę, taki, do taki sam. Do przepraszam. Dobrze. Mhm. Nie róbmy tutaj fajem MMA. Proszę. E, e. <laughs> Jak się nazywa. Nie, to tu, tu, tutaj w tym momencie to e, w sensie inwestuje swój czas, swoje umiejętności, ale mhm. zapłatą za to jest to, że e, Twoja praca trafia do jakichś ludzi mhm. i powiedzmy, że to nie jest. Mo, może praca to jest inwestycja. Okay. To nie jest praca za darmożkę, to jest inwestycja w samego siebie i w promocję swojej osoby. Dobrze. Ja bym Tylko... tego nie traktował właśnie okay. w, w, na, jako pole, że praca za darmo, mhm. to, to jest po prostu praca, która jest inwestycją w samego siebie. Okay, to prze... Wiadomo, nie warto, nie warto oszczędzać na samym sobie. Dobrze. I ta cała ściana komiksów za Twoimi plecami dokładnie, dokładnie tego dowodzi. Dobrze. Nie, to akurat to się przyznaje to jest marnowanie pieniędzy. <głos> Właśnie do tego zmierzałem. Dobrze, że ty to powiedziałeś, a nie ja. Dobrze, to teraz nie No, Ale powiedz tutaj. Mi... Nie, dobrze, jeszcze jak już się do tego doczepili, no, <głos> każdy ma jakąś tam swojego konika, no jak w to inwestuje, no to powiedzmy z, też inwestuje w jakiś sposób siebie. w siebie. Sensie, Myślę, że nie oczywiście. już możesz się przestać polu umienić. rozwoju. Tylko no, czasami trzeba sobie odpocząć coś poczytać. Nie? Dokładnie. Ja prawdopodobnie czytanie do końca życia. Nie? Dobra, to teraz powiedz mi, ok, częściowo powiedzmy, że się z tobą zgadzam. To jaką widzisz różnicę pomiędzy wykonywaniem, to pomiędzy początkiem naszej rozmowy, czyli wykonywaniem zlecenia dla jakiejś firmy, która ma już jakieś duże dotarcie i do, do, dociera do zwykłych zjadaczy chleba, którzy nigdy animacji nie będą potrzebować? Jest duża, mogłaby za to zapłacić. Robisz jej to za darmo. I w ten sposób się promujesz, bo budujesz sobie w ten sposób portfolio, ona cię też, ta osoba, jak czy tam ta firma jakoś promuje i tak dalej, i tak dalej. A tym, gdy wykonujesz taki szablonik uh -huh. czy template'ik i wykonujesz ten szablonik czy template'ik, nie oszukujmy się, w 99,99% ,99, 99, e, e, przypadków osobom, którzy tak jak, które tak jak ty prawdopodobnie są na początku drogi lub gdzieś tam w którymś momencie swojej drogi, yy, powiedzmy w naszym przypadku motion designerskiej i to nie są osoby, które do ciebie, do, od, tobie jakieś zlecenie złożą, ponieważ to są osoby, które same, same chcą te zlecenia otrzymywać. Mhm. No, to no dlaczego tamto to jeżeli, jest praca za free, jeżeli, a to jest, to nie jest praca za free. No dobra, ale jeżeli produkujesz takie rzeczy, o których ty mówiłeś, mhm. e, szabloniki, pluginy, wtyczki, nie wiem. No. No. Whatever. cokolwiek w jakiś sposób tworzysz z siebie swoją wtedy budujesz swoją markę osobistą mm -hmm. może tak okay. Kreuj, kreujesz swoją postać swoją osobę jako eksperta mm -hmm. zgadza się I, i, i, i nawet jeżeli nie trafisz bezpośrednio do klientów w sensie, że będą to osoby początkujące mm -hmm. początkujące gdzieś tam sobie oglądały takie osoby ci zapamiętają w sensie, że takie osoby cię zapamiętają, one będą myślały o tobie jako o osobie bardziej zaawansowanej. Takie mhm. osoby prędzej czy później gdzieś trafią, jeżeli trafią, o może tak, jeżeli trafią na ścieżkę gdzieś tam rozwoju zawodowego związanego też z tym, co ty robisz. Mhm. E, mogą kogoś do ciebie skierować. W sensie, że tutaj jest taka prawdziwa poczta pantoflowa, bo jeżeli taka osoba trafia do agencji agencja potrzebuje zaawansowaną animację, to e, Zenek tego nie zrobi, tylko się zgłosi do pana Emila i pan Emil powie o tutaj to, tak, tutaj to animacja trzeba zrobić, e, mapping, e, mapping będzie bardzo ładny, wezmę za to 2 miliony złotych. I tak dalej. No to właśnie tak jak gdy rozmawiam z klientem, dokładnie mieliście tutaj doskonałe demo. Zapraszam I w tym do momencie. <głos> Stawki dużo wyższe, niż ja mówię. I w tym momencie no to bardziej trafiasz, mi się wydaje, do, do osób, które mogą skierować do ciebie klientów mhm. niż firma Pantofelek, która trafia do pani, które robią sobie foteczki w zdjęciach. Fote... Wróć. Yy, foteczki w lustrach. Okay. Znaczy, znaczy, wiesz co, jakby tutaj nie zrozummy się źle, jakby ja oso osobiście uważam, że absolutnie robienie template'ów, szablonów innych takich jest jak najbardziej, jak najbardziej spoko, bo nawet jeśli, bo tu o, ty o tym też jeszcze nie wspomnieliśmy i ty też nie wspomniałeś, nawet jeśli, tak jak mówimy, w 100% trafia to, to tylko do osób, które nigdy nam nic nie zlecą, bo sami są twórcami, to chociażby z poziomu wyszukiwarki Google'a pozycjonujemy się, wiesz, kliki i tak dalej, i tak dalej. No to już jest szersza kwestia, tak jeżeli o takim czymś mówimy. Znaczy, zresztą, znaczy wiesz, warto o tym wspomnieć w tej chwili. Zresztą yy, wszyscy, którzy nas yy, słuchają, oglądają, planujemy z jednym z naszych kolegów z pierwszych, z pierwszych yy, naszych nagrań na żywo, yy, czyli hangoutów Motion Freaksa sprzed kilku, już ośmiu yy, w sumie lat. Planujemy spotkanie właśnie odnośnie pozycjonowania, odnośnie optymalizacji swojego bloga, odnośnie w ogóle jakby promocji samego siebie w internecie od strony, od strony właśnie tego wyszukiwarki Google i ogólnie SEO i innych tego, innych tego typu rzeczy. Przepraszam, innych tego typu rzeczy i to jest osoba, która pracuje naprawdę, zajmuje się tym od już w tej chwili wielu lat i pracuje dla na, na, na naprawdę bardzo dużych firm, więc myślę, że, myślę, że ta wiedza będzie, będzie całkiem przydatna. Oczywiście o, o spotkaniu poinformujemy, to będzie jeden z, z naszych podcastów i poinformujemy oczywiście dużo, dużo wcześniej. A teraz wracając do, wracając do tematu. Tak jak powiedziałem, ja jestem absolutnie jak najbardziej za, za takimi. Za takimi. Zarobieniem takich zleceń. Tylko, jakby tutaj no, dogadajmy się odnośnie nazywania rzeczy takimi, jakie są. tak? Po imieniu, jeśli, tak? jeśli to dobrze. No, jeśli jest to. Nie wiem. I, i, znaczy, jeśli to nazywamy pracą nie za darmo, no to praca nie za darmo, wykonanie dla szwagra, szwagra czegoś też nie jest pracą za darmo. Bo coś w zamian otrzymujemy tak? Jakby jak dla mnie... Na przykład rybki ze sklepu. Na przykład rybki ze sklepu czy te, czy te już wspomnianą przeze mnie wymianę opon w przyszłym sezonie, tak? Czapkę e... dla kota. Czapkę dla kota. E... Więc jakby tutaj tu jedynie o to mi chodziło, że jakby i jedno i drugie jest pracą za darmo, bo nie dostajemy za nią wymiernie pieniędzy konkretnie, ale one są pewną inwestycją, te obydwie sytuacje, na przyszłość. Tak przynajmniej ja to widzę. Mhm. Dobra. To teraz kolejna rzecz, Kolejny no, tutaj też wchodzimy na takie mm, pole pole Minowe. Nie, przemyśleń zastanowienia za się no. e, czy, no, czy zawsze używając języka u, ulicy czy pracując dla dużej firmy za darmo jesteśmy frajerami czy nie jesteśmy frajerami. Tak? Czy, czy, czy dajemy się wykorzystać, czy, czy, czy, czy tak naprawdę jakoś siebie promujemy. Ale absolutnie tak, to jest przez cały czas coś, co, coś, co ja powtarzam od samego początku naszego dzisiejszego spotkania i coś, co co, co znaczy powiedziałem tak w pierwszym zdaniu. To sobie, co nie no, nie, nie, nie, co już, co już powiedziałem, o czym już powiedziałem w pierwszym zdaniu, że jakby jak najbardziej wykonujmy pracę za darmo, ale tylko wtedy, kiedy to nam się opłaca. Z głową. Znaczy, albo Z głową. No tak z głową, Mówię, tak, tak, tak, nie, rozumiem, ja że tak Dzisiaj na swoje wytłumaczenie już więcej nie mam nic no Jestem mega zmęczony tutaj Dobra, to kolejna rzecz Konkursy W festiwale Kurze Konkursy jak najbardziej Konkursy, można wygrać ciekawe nagrody Można wziąć udział w, na, w konkursie Na Ident Motion Freaks I wcale tak za darmuszkę się i nie pracować, Wygrać, dostać super nagrody Poznać Emila, Gavina. Teraz mówię akurat na swoim przykładzie, ale myślę, że konkursy są fajne. Ja brałem udział w kilku konkursach polskich, zagranicznych i co, co, co to było fajne. Fajne w tym było to, że dostawaliśmy jakiś temat i mogliśmy sobie na ten temat zrobić cokolwiek, byle się zgadzało z tym, co dostaliśmy w wytycznych. To już też kiedyś mówiliśmy o pracy kreatywnej w tym temacie. W sensie, że dostawaliśmy temat. No, tak jak na żywca mieliśmy przygotować ident Motion freaksa. Dostawaliśmy określony, cza określony czas trwania animacji. Miała tam się znajdować logo Motion Freaksa i, i mogliśmy sobie działać w ten sposób, w jaki sposób chcieliśmy, mhm. byle były spełnione te tutaj wytyczne. No wiem, to sam pisałem regulamin tego konkursu, więc wiem. Dawało nam jakieś szersze pole do popisu, mogliśmy użyć dowolnej techniki i w tym mhm. momencie mamy coś takiego, że mamy, e możemy sobie zrobić coś, co nam w głowie siedzi mhm. od jakiegoś dłuższego czasu, plus to, co jest w wytycznych konkursu, czyli ten, na przykład ten ident Motion Flixa. Ja wtedy, wtedy akurat zaczynałem jakąś zabawę w 3D, zrobiłem tę animację w 3D mhm. i to było dla mnie też jakieś wyzwanie. Mhm. Tutaj, jeżeli tutaj nie mieliśmy koniecznie jakiejś materialnej korzyści z tego, tylko mieliśmy taką korzyść bardziej mm, rozwojową się, że nauczyłem się jakichś tam nowych technik, sobie tam e, sprawdziłem jak się renderuje z kanałami, jak, jak, jak zrobić tak, żeby e, motion blur'a nie trzeba było renderować z programu 3D, tylko after, że można to było sobie dodać i tak dalej i tak dalej. Wtedy pamiętam, że korzystałem sobie z takich technik e, i to już jest, w tym wypadku mamy do czynienia z taką, może nie pracą za darmo, ale taką pracą rozwojową. Mhm. I myślę, że to jest właśnie fajna, fajna opcja, taki konkurs, żeby po prostu się czegoś nowego nauczyć. Mhm. Wiesz co? Nie... Mhm. Mów mu, przepraszam. Ale no też wiadomo, są konkursy większe i mniejsze. Można zgłosić się do większego konkursu. Wiadomo, jak mamy w tym wypadku, jak jesteśmy bardziej zaawansowani, to jest praca za darmo w tym wypadku. Taki powiedzmy praca za darmo. Na konkursy też patrzy wiele osób z branży. Gdzie możemy nie musimy koniecznie jakiegoś wysokiego miejsca zajmować, ale możemy pokazać swoją animację, swoje umiejętności i możemy zostać zauważeni. Zgadza się. I w tym, w, tym, w mhm. tym wypadku myślę, to też trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest taka praca, czy nie praca. No bo możemy brać też udział w konkursie po prostu dla zwykłej przyjemności, żeby się wyżyć artystycznie. Mhm. To teraz kilka kwestii. Sobie tu jak, jak jak mówiłeś. Znaczy, pierwsza kwestia to tak dla, dla tych wszystkich, którzy nie są naszymi czytelnikami Motion Freaksa od 10 lat i, i nie znają sytuacji, bo, bo mo, mogło to zabrzmieć dwuznacznie, bo w tej chwili prowadzimy obydwaj program w ramach też Motion Freaksa. Konkurs był wymyślony wiele lat temu Motion Freaks na Ident. E Wtedy jeszcze się martelem nie znaliśmy, i tak naprawdę dziękuję, dzięki temu, że, że, że, że, że, że wziął udział w konkursie, że. No, coś tam wygrał. się poznaliśmy. W ten sposób się, dokładnie, w ten sposób się poznaliśmy, bo ty tak naprawdę nie byłeś też ani za bardzo aktywny gdzieś tam na forach i tak dalej wtedy. Znaczy wtedy nie, czasami coś napisałem na After Effects. No ale nie, ale nie byłeś e... bardzo aktywny. Nie tak, byłem, bo tak, tak, tak. ja zawsze sobie tam siedziałem po cichutku i, mhm. i czytałem, bo to chyba najbardziej lubię. Mhm. Także, e... tutaj, także tutaj, co chciałem powiedzieć, to jakby wyjaśnić, że to nie było tak, że myśmy się już dawno znali, piona, piona, słuchaj, wy, zrób coś, cokolwiek będzie nagroda, nie, nie, nie. Wtedy się jeszcze z Marcelem nie, nie, nie znaliśmy, Marcel wygrał, ident e był używany, zresztą do dziś jest czasem używany, a wtedy był używany regularnie przez kilka lat przy każdym naszym filmie, przy każdym naszym e nagraniu, no i jak widzicie w tej chwili się to przerodziło w, w nasze współprowadzenie cotygodniowego, cotygodniowego podcastu, więc nawet to można e podciągnąć pod jakiś tam dochód, który przyniosło gdzieś tam wykonanie e plus min, no poniekąd za darmo takiego identu. E no nie, nie do końca zarma, a poza tym znajomość z Emilem Gawinem jest bezcenna. Dziękuję, dziękuję. Ej, ale tak już odchodzą, znaczy pozostając w temacie, ale schodząc trochę na inny, tor, obejrzałem sobie ostatnio nawet tą animację i powiem, że po tylu latach to jestem zdziwiony, że potrafiłem takie coś zrobić. Nie, wiesz co, to trzyma poziom. Ja też ostatnio, gdy przygotowywałem krótki, to krótkie demo nowości w After Effectsie, teraz po najnowszej aktualizacji na Boskiej, myślałem o tym, żeby wrzucić jako intro i też sobie go obejrzałem. W końcu nie wrzuciłem. Uznałem, że sam suchy materiał będzie, No to chodziło też o to, żeby szybko coś wypluć. będzie lepszy, y, ale też sobie go obejrzałem i tak sobie też pomyślałem, że kurczę, to, to miało swój poziom i to trzyma swój poziom nadal. No ja Także, pamiętam, że spoko, wtedy miałem duże ciśnienie, żeby to po prostu fajnie zrobić. Mm. E, przeproszę was na chwilkę, pies mi się dobija do domu. Sekundkę mm -hmm. pracy. Dobra. mi rozwali szybę od, o, okay. od tego, od tarasu. raz Okej, dobrze, to ja, to ja w tej chwili jakby powiem o drugiej, o drugiej, o drugiej rzeczy, o której Marcel wspomniał, o której chciałem powiedzieć. I to się odnosi do konkursów, choć, choć konkursy często mają swoje obwarowania regulaminowe, więc tutaj nie, nie do końca do, konkursy są dobrą, dobrą rzeczą, ale na przykład robienie rzeczy dla rodziny i znajomych, czy nawet robienie rzeczy, o których mówiliśmy z Marcelem na samym początku, czyli robienie rzeczy dla duża firma versus, versus mała firma. E, poczekamy chwilkę na Marcela, żeby słyszał o czym, o czym rozmawiamy. E... Teraz taki krótki yy, yy, krótka powtórka dla ciebie Marcel. To o czym powiedziałeś i co jest ważne yy, o tym yy, ćwiczeniu skilla nowego czy testowaniu nowych rzeczy, to moim zdaniem o konkursy może nie do końca są najlepszą rzeczą, bo jednak jest mało konkursów, które są dość otwarte, tak jak był ten nasz konkurs na ident. E yy, ale na przykład robienie rzeczy dla znajomych i rodziny, czy robienie właśnie wtedy większy sens robienia czegoś dla, yy, dla kolegi kolegi niż dla dużej firmy, bo duża firma, tak jak już wspomniałeś, będzie miała jakieś wymagania i tak dalej, i tak dalej. A taki kolega, kolegi, to nawet nie chodzi o to, że mówisz mu, zrobię co chcę i w ogóle ty się tym masz to wziąć i tyle, uh -huh. tylko takie, takie zlecenie, nawet jeśli są jakieś uwagi lub jakieś wskazówki od takiego klienta, któremu to wykonujemy, czy od takiej jakiejś tam cioci, czy kogoś takiego, czy innej, czy innej siostrzenicy, to yy, to jest dobry sposób i dobra chwila, dobry czas na to, żeby sobie właśnie, nie wiem, przećwiczyć skilla, którego... wyrobić nowego skilla, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Albo zrobić animację, której wcześniej no, nie mieliśmy okazji, bo nie mieliśmy takich zleceń, nie mieliśmy takich zapytań, której wcześniej nie mogliśmy robić. Czy w ogóle w, potestowanie sobie nowych technik, tak? I myślę, że to jest też, to jest też dobre podejście właśnie w takich, w, takich, w takich zleceniach za darmo, żeby... Właśnie w ten sposób z tego skorzystać, tak? Jest świetna okazja do tego, żeby, żeby pogłębić swoją wiedzę, czy, czy gdzieś tam poćwiczyć coś, czego, czego wcześniej nie robiliśmy, nie? I to myślę, że jest też war warte, warte zaznaczenia i, i warte pamiętania. Mhm. Bo tutaj jak jesteśmy przy konkursach, no to myślę, że warto napomknąć, bo to jest dosyć szeroki temat, że do konkursów są bardzo podobne przetargi. Mhm, Często tak. taki przetarg wymaga stworzenia części jakiejś pracy mhm. po to żeby klient sobie wybrał najlepszego wykonawcę. O tym też miałem e, mówić. Y y no to y i kiedyś czytałem dosyć długi artykuł, że w większości wy takich wypadków w Polsce w ogóle się nie płaci za taką pracę, w sensie, że płaci tylko z agencji osobie wybranej y y y do zrobienia danego dzieła. Czy znaczy niestety niestety, to nie jest, to nie jest powszechne, ja akurat dość mocno mm. obserwuję rynek amerykański, to niestety nie jest powszechne tylko w Polsce, choć w Polsce mam wrażenie, że jednak jest to bardziej nagminne niż w innych krajach, ale, ale to jednak jest w sumie dość często spotykane, że, że firmy no nie... tak jak mówisz nie płacą, Amerykanie to nazywają spec work, czyli speculative work, czyli praca, za którą ci albo ci zapłacą, albo ci nie zapłacą. Nie tak, albo, albo ci przyjmą do roboty, albo ci nie przyjmą do roboty. E, nie wiem, parę lat temu też słuchałem e, Nika Campbell'a, mm. jego, jego podcastu, czy tam wideokastu. E, e, gdzie rozmawiałem z jakimś animatorem, jeżeli się nie mylę z Nowego Jorku, teraz mogę trochę przekłamać, bo to było jakiś czas temu, mm -hmm. e, to w ogóle ten animator mówił, że u nich w Nowym Jorku m, normą jest to, że pierwsza praca jaką wykonujemy dla jakiegoś klienta w ogóle jest nieodpłatna. Mhm. Podejrzewam że to jest po prostu związane z wymuszone właśnie przez rynek. Przez to że jest dużo osób i no, część osób jest zdesperowana chcą zrobić jakąś po prostu chcą coś zrobić dla kogoś żeby mieć portfolio mhm. i stąd się pewnie wziąło, wziął, te, wziął taki nawyk że, że robimy coś za darmo. Mhm. Mhm. No i to teraz też możemy sobie podyskutować na ten temat czy to tak się powinno robić czy się nie powinno robić. Znaczy powiem ci tak. Bo, znaczy, bo mm? nie oszukujmy się, no, jeżeli jesteś, wchodzisz na nowojorski rynek, łapiesz jednego klienta, drugiego klienta, trzeciego klienta. I na przykład masz pracę na trzy miesiące i zdajesz, wiesz, że z tej pracy nie będziesz miał ani dolara, ani centa, a utrzymać je jakoś trzeba też, mm -hmm, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz co, powiem tak, jeśli chodzi o konkursy, jeszcze bym wrócił, a potem przejdziemy do tego mm -hmm. okay, do, do, tej, do tej, tego spec worku, tak to nazywajmy może, znaczy tak to ja sobie bym nazywał. Mm -hmm. Przepraszam za mój zaakcentowanie na złą sylabę w języku angielskim. Tak. W każdym razie, wracając do konkursów, wiesz co, bo konkursy jak najbardziej tak, masz rację, tylko jeśli chodzi o konkursy, ja mam spory problem z wieloma konkursami w Polsce i ich regulaminami. Niestety wiele konkursów ma na przykład klauzulę tego, że konkurs może zostać nierozwiązany, czyli mogą sobie nazbierać, jakaś firma może sobie nazbierać milion pierdylion pomysłów od wszystkich ludzi, czyli tak naprawdę, no, to jest taki taki hacking pomysłów, tak? Wiesz, wykradanie pomysłów ludziom z głowy i tak naprawdę mogą nawet tego konkursu nie rozwiązać, tak? To, to, mm -hmm. to jest klauzula... Znaczy, ja, na no to to jest. Ja, ja, ja na przykład, gdy widzę taką klauzulę yy, w jakimś konkursie, w tej chwili już jakiś czas tego nie obserwuję, ale, yy, ale kilka jeszcze lat temu, często też na Motionfrixie, czy na swoim prywatnym profilu pisałem i odradzałem takie konkursy, co jest ciekawe, w kilku przypadkach... Yy, po jakimś tam nagłośnieniu przez serwis Motion Freaks tej sytuacji, w dwóch dosłownie, ale udało się, że organizator zmienił, bo jeszcze konkurs był na etapie nadsyłania prac, zmienił swój regulamin usuwając ten punkt, tak? To akurat tam chodziło o inny punkt, nie o ten, nie o ten punkt z, z nierozwiązaniem konkursu, ale chodziło o inne punkty, więc też nagłaśnianie takich sytuacji też jest, też jest dość ważne, ale w każdym razie trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na regulaminy konkursu, bo tak jak mówię, taki punkt, o którym wspomniałem, jak dla mnie absolutnie to jest konkurs, w którym odradzam obiema ręcyma brania udziału, tak? No, tak jak mówię, no często agencje ogłaszały jakieś tam konkursy na pracę, dlatego, że jakiś tam dział kreatywny nie miał pomysłu dokładnie. na stronę czy na coś i mieli 50 darmowych pomysłów. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc tutaj, tak. Więc tutaj trzeba, bardzo na to, trzeba bardzo na to uważać. I czy też na przykład konkursy, w których i to też jest problem, który jest częsty w polskich konkursach, sytuacja, w której mamy w której mamy konkurs w którym, w którego regulaminie mamy napisane, że oczywiście są nagrody, nagrodzenie i tak dalej i tak dalej, ale wszystkie prace, które są nadesłane, są jakby stają się własnością własnością firmy, czy własnością organizacji, która jest organizatorem tego tego konkursu i że organizator może zrobić tak naprawdę dowolnie co chce, czyli mówiąc krótko może zapłacić swojemu znajomkowi, który wysłał coś na konkurs, żeby nagroda nie poszła w obce ręce, a i tak to twój ident w przypadku identu zostanie, wykorzystany. mimo że nie dostajesz żadnej nagrody, ani nie zostałeś nawet wyróżniony, twój ident zostanie wykorzystany, tak? To też absolutnie jest punkt, który moim zdaniem stawia w ogóle... Dyskwalifikuje, dyskwalifikuje dziękuję za słowo, bo, bo mi uciekło, dyskwalifikuje taki konkurs w moich oczach. Jeszcze gdzieś tam mózg mi tam trochę działa. Tak. E... Za co dziękuję nie, niebiesom no, yy, nie wiem, no, czy, nie wiem, czy coś, jeśli chodzi o konkursy, czy masz jakieś punkty, które, które Twoim zdaniem. Yy, no, nie, no na jednej za, za, Zawsze też. Właśnie to, jak chciałem coś powiedzieć, to chciałem powiedzieć o tym, co przed chwilą powiedzieli, że w, okay. w sensie, że organizator konkursu może wykorzystać sobie Twoją pracę w dowolny mm -hmm. sposób, ma prawo do wykorzystywania wszystkich prac. Mm -hmm. Jeżeli ten punkt jest, nie wiem, na przykład zrobiony po to, Ee, że potem taki organizator konkursu weźmie sobie śmignie te prace po w jakiś jeden show release, żeby zaprezentować mm, te prace, że tyle prac i tyle prac wzięło udział w naszym konkursie, tutaj po sobie wszystkie obejrzeć, z tego wyłoniliśmy tą, tą i tą, tą pracę, a tamta dostała główną na nagrodę ee, no to jeszcze jest no to ale jeżeli nie, taki zapis mhm. w, w, w, w, w tym, po to jest w, w regulaminie no to myślę, że to jest spokojne. ale jeżeli oczywiście tam firma Pantofelek potem sobie będzie, będzie miała 50 identów swoich pantofelków e, e, do użycia gdzieś tam w internecie, na social media czy gdzieś, no to jest mega nie w porządku. Nie, oczywiście, tutaj masz, tutaj masz rację, jeśli, jeśli mówimy o takim punkcie tak sformułowanym bardzo jasno, o czym powiedziałeś, że wszelkie prace nadesłane mogą zostać wykorzystane w materiałach promujących konkurs, a nie firmę, która ten konkurs organizuje, jak najbardziej tak, oczywiście W tak. dowolny sposób. No, także tutaj, tu, tu oczywiście tak, mówimy, mówimy tu y, o, o, o tym, że, że potem, te, mimo że nie, nie wygrywasz, taki, takie, takie coś może zostać wykorzystane, tak? I teraz przechodzimy do, do przetargów wszelkiego rodzaju i tu w przetargach jest podobny problem. Y, dobrze wiemy, jak w Polsce przetargi wyglądają, tak? że no, zresztą dla niedużych instytucji, yy, które są zmuszone do y, ogłaszania przetargów, to jest też problem, tak? Bo na przykład wiedzą, że chcą ciebie zatrudnić. Nie dlatego, że jesteś yy, stryjkiem wujka, yy, czy jakimś innym kurczę, yy, kumplem kurnika, zro... tylko raz wykonałeś coś dobrze, tak? Albo po prostu wiedzą, że jesteś dobry z ze źródeł gdzieś tam po trzecich, swoim. tak? Yy, pod, czy pocztą pantoflową, tak? I chcą, żebyś to wykonał, bo wiedzą, że zrobisz to najlepiej, jak potrzeba, za najlepsze, jakie są możliwe pieniądze. Może nie najlepiej, jak naj, najbardziej od, w sposób najbardziej odpowiadający im. O. Znaczy, no, na, znaczy najlepiej, jak, jak, na, jak można zrobić... Dobrze, nich, nie wnikajmy tak? w to nieważne. W yy, Tak, jak... nieważne. Yy, w każdym razie, w każdym razie no, chcą, żebyś ty to wykonał, tak? Niestety takie firmy są też, bo przepisy, zmuszone do organizowania przetargu, tak? I teraz yy, w przypadku przetargu często się tak zdarza, że jest ktoś, kto ma ten przetarg wygrać, tak? Ale potrzebny jest ten przetarg oficjalnie ogłoszony, tak? I wtedy... No, trzeba się zastanowić, czy w takich przetargach braci. Znaczy, ty nigdy nie wiesz, czy bierzesz w przetargu, który jest ustawiony w cudzysłowie. Ja, ja tutaj ty, ty, ty naprawdę masz... znak cudzysłowu stawię. No, chyba, że masz jakieś. Chyba, że wiesz, że, że jesteś tylko po to, żeby być zapchaj dziurą, ale ja tutaj stawiam naprawdę cudzysłów w tym, w tym haśle ustawiony, bo jak dla mnie oczywiście, ustawiony przetarg po to, żeby sobie ktoś tam zarobił znajomy królika, no to jest ustawiony przetarg, tak? A jak dla mnie przetarg, w którym no jednak jest ktoś, kto, kto po prostu zrobi to najlepiej, no to, no to czy... Znaczy jest to w pewien sposób ustawiony przetarg, tak? Od, od, od strony prawnej jest on ustawiony, tak? Ale... Ale ze strony takiej zdroworozsądkowej po co to w ogóle ten przetarg organizować? No niestety tak mamy prawo yy, sformatowane. W każdym razie, Przetargi, jak dla mnie, są bardzo dużym znakiem zapytania, ponieważ nigdy nie wiesz, no chyba, że gdzieś tam jesteś wewnątrz, yy, nigdy nie wiesz, czy ten przetarg nie jest w taki czy inny sposób ustawiony. Więc nie wiem, No, yy. czy ty bierzesz w ogóle udział w przetargach i czy... Nie, nie okay. biorę udziału w przetargach. Wiem, że niektórzy z klientów, dla których pracuję, biorą udział w przetargach. I potem ja, ja w sensie. No jako podwykonawca. Jako podwykonawca. Mhm, część tam pracy wykonuję dla nich. W sensie, że jeżeli mają przetarg na całą tam identyfikację, to no ja zajmuję się ruchomą częścią tej mhm, identyfikacji. Okay. No, ki kilka razy na przykład pisałem jakiś scenariusz e, do, do takiej e animacji, czy, czy pomagałem przy wycenie. Mhm. Znaczy, przy wycenie Pomagałem przy wycenie można tak powiedzieć. Mhm, no tutaj Ale powiem... nigdy, nigdy, nigdy to nie było tak, że musiałem, nie wiem, zrobić kawałek animacji na próbę. Raz tak było, że klient mnie poprosił, żebym zrobił kawałek animacji na próbę, ale to też zostało mi za to zapłacone. Mhm. No ja powiem szczerze, mam spory problem właśnie z taką pracą za darmo, tak? Gdzie, gdzie wykonujesz jakąś część swojej pracy. Ja osobiście uważam, yy, yy, że yy, jakby... no. To moje dotychczasowe gdzieś tam dokonania, tak? takie czy inne, mniejsze czy większe, portfolio czy jakkolwiek to nazywać, czy informacja z poczty pantoflowej po pochodząca yy, no powinna świadczyć o mnie i za i, mnie i, i nie muszę już wykonywać żadnej pracy, żeby udowodnić, że no, nie jestem żyrafą, tak? Nie wiem, ja tak przynajmniej do tego podchodzę, tak, tak, tak to traktuję. No jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, panie Emilu, no my bardzo byśmy chcieli to wszystko super i tak dalej, ale my nie wiemy, czy pan to zrobi, więc niech pan najpierw dla nas to zrobi, a potem my się zastanowimy, czy panu zapłacić. Absolutnie nie. O, to jest najgorsze. Ale często się tacy klienci spotykają, s, s, s, trafiają. Ja na przykład osobiście od razu mówię, że absolutnie nie. Tam jest portfolio, proszę, jeśli, jeśli państwo chcecie, mogę wysłać jeszcze... Część projektów, Dzień, które nie są tak, które nie są umieszczone w portfolio z takich czy innych przyczyn. Proszę bardzo. Oczywiście tam odpowiednią klauzulą, tam ujawnianiu, bla, bla, bla, bla. I proszę, sobie, proszę się zastanowić, jeśli nie, no niestety nie będę w stanie wykonać dla Państwa tego za darmo, a Państwo się zastanowicie, czy mi zapłacić, tak? No przetargi dla mnie są trochę czymś takim, że, że, że wykonujesz część albo czasem sporo tej pracy a i potem wiesz no, albo wygrasz, albo nie wygrasz, tak? Bo, bo, bo, bo, bo, bo w przetargach często właśnie ten, ten, ten, ten spec work musi być zawarty, czyli jakieś właśnie fragmenty czy animacje czy czegoś, tak? I to dla mnie jest nie okej. Okay. No i teraz wróćmy do tego tematu, mm -hmm. który zarzuciłem wcześniej, o tej pracy za darmo jako pierwszy projekt dla klienta trzeba wykonać za darmo. Mm -hmm. No nie, absolutnie no, wed według nie. Według mnie to, to, to, to w sensie, że e, jak ludzie mówią, że ktoś tam zaniża, e, że początkujący, na przykład pracują za niskie stawki i przez mm. to psują rynek. Według mnie bardziej psuje rynek właśnie praca za darmo i, i podejście w ten sposób. Ponieważ mm. jeżeli ktoś jest początkujący, wiadomo nie wezmie milionów monet jak osoba, która ma 10 lat doświadczenia w pracy w branży. No, tylko za coś co co nie wiem co Emil robi za 2 miliony to ta taka osoba weźmie za to 10 zł przykładowo taki mhm. przykład czapy no ale chodzi mi to o to żeby tutaj zaprezentować różnicę na no, jeżeli przychodzi taka osoba początkująca i taki Emil i obie dwie osoby mają pracować za darmo no to to też jest trochę w sensie nie w porządku i tutaj brak mhm. wychodzi brak jakiejś szacunku do, do, do pracy drugiej osoby. Nie wiem czy, czy, czy wyczuwasz o co mi chodzi w sensie że no ty masz x lat doświadczenia. Mm -hmm. Prowadzisz własną działalność gospodarczą mm -hmm. tak. Musisz płacić podatki musisz płacić ZUS musisz utrzymać mieszkanie musisz coś zjeść nie wiem musisz zatankować samochód i tak dalej. Wiadomo, osoba początkująca też trzeba szanować taką e, jej pracę, ale no, osoba początkująca, tak jak mówiłem przed chwilą, e, wiadomo, będzie miała niższą stawkę mm -hmm. niż osoba Nie, bardzo znaczy, doświadczona. Absolutnie tak, wiesz co, tylko że to, jest, to jest coś, o czym mówiliśmy chyba w czwartym albo piątym spotkaniu i też co poruszaliśmy w podcaście z Jerzym Drozdą, z Maltanonem, czyli jakby... Yy... Pierwsza kwestia to jest portfolio i tak dalej, to o czym już wspomniałem. Druga kwestia to jest właśnie to doświadczenie, które masz na plecach tych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, zależy od, o jakim doświadczeniu mówisz. I to jest też coś, co jest jakby i powinno być więcej warte, bo, bo w przypadku, tak jak już wtedy, wtedy w, w tym podcaście z Jerzym wspominaliśmy, w przypadku, czy, czy to był jeden podcast przed spotkaniem z Jerzym, już nie pamiętam, w przypadku, kiedy no masz kogoś początkującego i masz jakieś tam zlecenie i ktoś to wykonuje, przykład powiedzmy, masz szablon y, Zenwato kupiony, tak? I początkujący wypełni ci wszystkimi obrazkami tam, gdzie trzeba powpisuje napisy odpowiednie, obrazki odpowiednie, tak? No bo wie plus minus, gdzie, gdzie, plus minus wziąć, gdzie kliknąć, y, tak? Wafterze, no. Ale w momencie, kiedy, kiedy już zbliża się deadline, a nagle klient stwierdza, że zamiast siedmiu zdjęć do włożenia, bo tam był tak szablon zbudowany, trzeba włożyć 11, a tam po, po, po w ogóle to trzeba przesunąć tę animację tu, a to tam, a tu jeszcze zrobić ziół, a tu jeszcze sru to taki ktoś no nie mając doświadczenia absolutnie tego nie wykona, tak? Osoba, która ma doświadczenie kilku, kilkunasto, czy kilkudziesięcioletnie, no ona będzie w stanie odpowiedzieć na każde takie zapotrzebowanie, nawet nagle, nawet na ostatni moment, nie? Oczywiście biorąc pod uwagę nie wiem, no czasy renderu i tak dalej, no bo pewne rzeczy są niewykonalne i nie do przeskoczenia, nie, ale, ale będzie w stanie to zrobić. To jest ta dodatkowa wartość jakby oczywiście, która jest więcej warta. Tak, ja przynajmniej na to patrzę. No, a, wrac a jakby wracając do tego, do tego, o czym wspomniałeś, to nie, no absolutnie tutaj w pewnym momencie, zresztą w każdym momencie trzeba, trzeba jakby znać swoją wartość i, i pilnować tej swojej wartości. Czyli no w przypadku, gdy, gdy już masz coś do pokazania z sobą, tak, już abstrahuję od portfolio, no to po prostu się nie godzisz na robienie komuś... Za darmo. ...prewek, czy, czy, czy, czy w ogóle projektu, z, na zasadzie jak nam się spodoba, to panu zapłacimy. No tak się po prostu no, nie robi I, i... No jeśli się nie... Niestety oczywiście część klientów odchodzi stwierdza, że no nie, niestety jak nie, no to nie, jak pan nam tego nie wykona, my się zastanowimy, to jednak nie, no ale ja na przykład osobiście takim klientom dziękuję. Nie wiem, może czasem się zdarza, że tracę naprawdę dużego klienta z, dużym, z dużą realizacją, ale, no ale, no, ale jednak w większości przypadków... Klient no w większości wypadków, w sensie, że ma jakiś dział marketingu, gdzie pracują ludzie ogarnięci lub w miarę ogarnięci, i tacy ludzie wiedzą, że się nie, nie, nie chce od kogoś czegoś za darmo. Dokładnie. Znaczy, tak, tak wiesz, że... Czasami, mhm. nie mhm. wiem, Współcze... współpracujesz z agencją i taka agencja się zgłasza do ciebie. Ej, słuchaj, mamy mały budżet na takie zlecenie, potrzebujemy to i to, ale zaraz będziemy mieć większą realizację i tam możemy z budżetu wyciągnąć trochę i w zamian za to dostaniesz w innej realizacji więcej pieniędzy. Nie, no oczywiście, że to tak. Jest to jest jak najbardziej mhm. w porządku i to tak. wiesz, że masz do czynienia z poważnymi ludźmi. Oczywiście, że tak. Nie no, to, to, no ale wiesz... tak jak mówiłem już wcześniej, no jeżeli ktoś się zgłasza do ciebie i chce od ciebie coś za darmo mhm. e, i widzi, że ty coś potrafisz, e, no to e, no w większości wypadków 99% no ci po prostu zwyczajnie wykorzystać. Nie, oczywiście, że tak. No tutaj trzeba. Tak Wiem, jak... że teraz mówię hmm. truizmy i kolokwializmy i tak dalej, ale... No, ale to są pewne tak rzeczy, jest... które trzeba sobie wdrukować. Trzeba sobie wydrukować, trzeba sobie zakodować mm -hmm. i najlepiej powtarzać to raz za razem. Zgadza się. Nie, oczywiście, oczywiście, że tak, tutaj to, o, o czym wspomniałeś, to jest, to jest naturalne, szczególnie gdy współpracujesz z kimś długo, tak? No to jest dość naturalne, że po prostu słuchaj, no akurat tym razem no, klient ma mniej pieniędzy, ale to jest fajny klient, to jest klient gdzieś tam przyszłościowy, tak? To jest klient gdzieś tam perspektywiczny i, i godzisz się na ten, no bo wiesz, że potem sobie, mówiąc brzydko, odkujesz się przy innym projekcie, tak? To jest, to jest dość, dość, dość naturalne i dość, dość normalne w tej, w tej branży. Dobra, słuchaj. Przejdźmy do ostatniego. Znaczy w sumie z ostatniego z moich zapisanych punktów. Nie wiem chyba, że masz jeszcze jakieś inne tej pracy za darmo. Staże. No Staże i praktyki. Tak, nie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? No to. To jest przykład, tak jak w poprzednich, no zależy jak na co spojrzysz. Jeżeli idziesz do agencji i siedzisz koło designera, mhm. patrzysz mu na łapki i na monitor, co on robi i czasami zapytasz, a dlaczego ten kwadracik idzie w to miejsce? I on cię poprosi czasami, żebyś mu zrobił kawę, a czasami też dostaniesz, dobra młody widziałeś tutaj przez dwa dni, jak ja te kwadraciki układałem, potrzebuję to samo do zrobienia, nie musisz się spieszyć, zrób to tak, żeby było dobrze. Mhm. Myślę, że to jest staż, gdzie, gdzie jesteś ok, traktowany. Mhm. Co innego jest, jak masz staż, gdzie przychodzisz i dostajesz projekt, masz tutaj dwie minuty do animacji, do, do zrobienia, ma być na piątek gotowy, przychodzisz w poniedziałek. Mhm. No, to, no to już taki staż no niezbyt tak. fajny, bo no. po pierwsze, ty prawdopodobnie nie wiesz, jak to zrobisz, a po drugie, ktoś próbuje tutaj na tobie zarobić. Mhm. Czy... Są też starze takie, gdzie dostajesz jakąś minimalną stawkę i, tak. i, i, i, i jesteś traktowany jak taki bardzo początkujący pracownik, który nie wszystko mm. wie, tam się kogoś z designera zapyta, tutaj marketingowca pójdzie coś podpytać, tam pani odkopi coś wyśle, jakieś, jakąś prośbę i tak dalej. Powiedzmy, że jesteś traktowany jak taki kierowca świeży, który tam jeszcze z tym listkiem jeździ sobie przy, przyklejonym na, na szybę. To też jest jak najbardziej w porządku. Wszystkie opcje takie, gdzie możesz się czegoś nauczyć, a tak naprawdę nauczyć, gdzie ktoś z tobą usiądzie i ci powie jak coś masz zrobić albo masz możliwość podpatrzenia jak powstaje dany projekt, jak wyglądają kolejne etapy realizacji w agencji. Jak jakiś tam motion designer sobie zmiękcza klatki, czy, czy robi przejścia między scenami. To jest jak najbardziej, jak najbardziej ok, zwłaszcza dla osób, które nie wiem, są świeżo po szkole albo nie były w tej szkole, ale są samołukami i chcą wskoczyć w branżę. Bo sam z własnego doświadczenia wiem, że takie skoczenie bez żadnego, bez żadnego stażu praktyk, czy, czy, czy doświadczenia jest dosyć trudne. E, także myślę, że takie, takie staże są jak najbardziej okej. Okay. I znowu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. No jeżeli masz do kogoś pójść i tak naprawdę robić, projektować dla niego rzeczy, e, e, projektować dla niego rzeczy ta osoba będzie sprzedawała te twoje rzeczy, a ty będziesz miał z tego jajco i tak naprawdę będziesz się sam uczył, co mógłbyś sobie zrobić w domu, Mhm. E, przy jakichś tutkach, czy nie wiem, czy słuchając jakichś podcastów, e, czy nie wiem, po prostu same obstrykając projekty dla, dla Pani Jadzi ze spożywczaka, e, no to myślę, myśl, myślę, że taki staż jest zupełnie nieopłacalny. Staż, gdzie możemy naprawdę wyciągnąć z tego jakąś wiedzę, tym bardziej, że jesteśmy super początkujący i potrafimy otworzyć aftera i mhm. zrobić tak, żeby kwadrat przesunął się z prawej strony na lewą stronę ekranu. To myślę, że takie coś jest jak najbardziej spokojne. Mhm. Czy wiesz, co to nie, oczywiście, że tak, tutaj przykładem doskonałym takiego podejścia do stażu yy... W mnie tutaj o dwóch stażach y, y, wspominał. Mówię tutaj o naszym zeszłotygodniowym y, podcaście, gdzie gościem był Kamil Kryński, y, który opowiadał o kilku swoich znaczy, o dwóch swoich stażach, ale jednym y, bardzo konkretnym, czyli stażu w Platisz y, y, Image, Platige i Magę, y, dla, po, dla tych, po, którzy po polskiemu, po polskie, po, te, po, po polskiemu y, mówią tylko, y, gdzie, gdzie tutaj sam, sam, sam wspominał o tym, że y, tak naprawdę jego staż wyglądał w ten sposób, dostali biurko, dostali, dostali krzesła, mogli sobie podglądać ludków tam pracujących, plus, plus do tego dostali tak naprawdę, no powiedzmy plus minus jakieś tam zaplecze, zaplecze techniczne do wykonania akurat sprzętowe. Pracy, mhm. sprzętowe, ich sprzętowe, ich pracy, ich pracy dyplomowej. I to jest, to jest świetne, to jest w ogóle staż marzenie, tak? No jedna z, bardziej, z najbardziej znanych albo jedna z bardziej znanych No powiedzmy sobie nie, to jest świato, światowe światowej sławy, to nie wiem, no ale... No jedna, jedna, z, jedna z dosłownie firma. kilku, bo to na, na palcach jednej ręki można wyliczyć yy, agencji, yy, które yy, robią fajne agencja, rzeczy, które robią fajne rzeczy, które są Polska, polska polska firma, która jest znana na świecie, tak? Przy na... która pracuje przy naprawdę dużych projektach. Zresztą zapraszam do zeszłotygodniowego podcastu. Warto posłuchać, bo Kamil zaczynał właśnie na forum After Effects od bardzo prostych animacyjek, i gdzieś tam krok po kroku no, w tej chwili w tej chwili pracuje w Łodzi. Prze, Jezu, przepraszam, nie w Łodzi, Wrocławiu. tylko we Wrocławiu, w innym, e, równie, równie znanym, bardzo znanym studiu, w studiu Juice. Także zapraszam do podcastu, jeśli chce, ktoś chce o tym posłuchać Juice, tak. tak. Nie, więc tutaj jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej staże tak, tylko tak jak, tak jak tu wspomniałeś, no, no, trzeba te starze bardzo. Bardzo precyzyjnie dobierać i bardzo uważnie, żeby się po prostu, no, żeby się nie dać wykorzystać. No zresztą tutaj Kamil chyba też coś mówił, że tam z jednym stażem do końca nie wszystko było w porządku. Dlatego wspomniałem o jednym z dwóch staży, mm -hmm. o tym drugim za zbyt wielu szczegółów nie było, ale to są, bo to były takie szczegóły, no. o których chyba nie chciał mówić, więc... No i tak przemieliśmy też to. Tak jest. I przemilczmy o, o jakiej firmie była mowa. Eee... Dobra, słuchaj, jeśli chodzi o mnie, yy, chyba wszystkie y, punkty y, y, przegadaliśmy. No już tutaj mam taki punkt jak barter, czyli wymiana nie, niefinansowa nie za No za ale pracę. No to nie oszukujmy się, w przypadku bar barteru, no to y, pracujemy tylko, że nie za pieniądze, tylko za uskadzanie przedmiot. Zakładając, że ten barter jest uczciwy, tak? Bo, bo są też kiedyś, bartery nieuczciwe. widziałem takie, jeszcze na święty, świętej pamięci portalu zlecenia przez net. Mhm. O, e, widzia, widziałem Widziałem taką super ofertę ale mi się wydaje że, wydaje, że ona była całkiem w porządku. Mm -hmm. e, że bar z hot dogami z pizzą. E, e, tam potrzebował jakąś animację. E, I za, w zamian za to oferował chyba pół, przez pół roku. E, jedną pizzę tygodniowo i codziennie frytki jakieś Co to było takie <śmiech> wiesz, w sensie, że jak to słuchasz to jest abstrakcyjne. Dosyć, okay. tak? ale no, patrząc na to, na ilość pracy No tak, przeliczając na, fryt, na to, co frytko oni godziny Ofero, ofero, oferowali, to, oferowali mm. no to bu, była całkiem, w sensie, że ktoś usiadł i naprawdę się na tym zastanowił okay. Tak, że od jedzenia codziennie frytek i raz w tygodniu pizzy, to prawdopodobnie po pół roku wygląda, <grym> wyglądałbyś o 20 kilo więcej mm. ale no, w sensie, że to była całkiem spoko, uczciwa wymiana. Pół roku jedzenia pizzy i frytek i za pół roku zawał gratis Ym... Wiesz, to tak, no to z takich, z takich ciekawszych rzeczy, ciekawszych, nie wiem czy ciekawych, tak, ale y, już wspominałem wielokrotnie, że ja zaczynałem gdzieś tam swoją y, pracę z ruchomymi obrazkami, robiąc y, oprawy wizualne, vi, vi, vi, VJ, VJing tak zwany. Y, VJ, zaczyna... VJ Splash. Tak, dokładnie. Zaczynało się to od, y, od klubów, y, różnego rodzaju klubów małych, bardzo małych, czasem, czasem mikrych, w których nigdy w życiu wizualizacji nie powinno być. No i na przykład jedną z pierwszych zapłat y, na pierwszych kilku imprezentach no to był open bar. Co? Eee, so jakby... Powiem ci, że znaczy, powiem jeżeli tak. to jest open bar dla ciebie, mm -hmm. gdzie możesz sobie tak naprawdę nielimitowanie brać i zabierzesz mm -hmm. sobie. E, zabierzesz sobie. E, zabierzesz sobie znajomych. No, możesz. Być nie, dosyć, nie dosyć, że zrob, będziesz królem imprezy, bo mm. robisz wid e, dobrą widzikę, to jeszcze możesz być królem imprezy, bo stawiasz wszystkim drinki. Tak? No nie, znaczy nie, no oczywiście, wiesz, oczywiście jakieś tam ograniczenia pe pewnie były na tych barterach, znaczy na tym, na tym przepraszam, na tych open barach. Ja nigdy go nie osiągnąłem. Ja nigdy go nie osiągnąłem. Nie, wiesz co, bo znaczy to tak naprawdę, bo to był gdzieś tam początek moich studiów, bo wcześniej jakby bardziej ze statyczną grafiką pracowałem i z rysunkiem klasycznym to, a nie z animacjami to powiem szczerze, no wiecie wiesz, no, dla studenta pierwszy rok gdzieś tam fajna opcja open bar no tylko, że jakby to bardzo szybko się okazało w zasadzie po, po pierwszej imprezie bardzo szybko się okazało, że jednak... Yy, Ten bar nie był taki open. Nie, nie, o to chodzi, nie, jednak trochę nie. W przypadku takiej, takiej pracy jak DJing, yy, no jednak nie, bo to ty odpowiadasz nie tylko, nie, nie przychodzisz do gotowego setupu, tak jak czasem yy, yy, yy, gdzie, gdzie wiesz, czy, yy, nie przychodzisz do gotowego setupu, gdzie masz, wiesz, ekrany rozwieszone, yy, projektory, okablowanie i tak dalej, i tak dalej, cały sprzęt, tylko ty to wszystko targasz najpierw, rozkładasz to wszystko, dbasz przez całą imprezę, żeby wszystko w obrazku wyglądało ładnie, plus do tego dbasz o to, żeby wszystko yy, no, tam się gdzieś tam nie wyleciało, w nie wyleciało w powietrze i potem to jeszcze musisz potem zebrać i przywieźć do domu. tak I to jest sprzęt, w który często ty zainwestowałeś albo gdzieś tam wypożyczyłeś i, i swoją głową o tym zaświadczasz. Więc no taki open bar, no niestety nie został nigdy wykorzystany, no bo, bo można było całkiem ładnie popłynąć. Więc tutaj yy, wydaje się to ciekawa opcja, ale yy, no, w weryfikacji yy, życiowej, no nie, jednak taka, taką atrakcyjną nie jest i to jest właśnie taki, taka moja puenta gdzieś tam dzisiejszego dzisiejszego naszego spotkania i pogadanki, że no nie zawsze ten, ten fajny konkurs patrzę regulaminy, o czym wspominaliśmy czy ten fajny staż, patrz, że tak naprawdę będziesz tylko kawę prezesowi przynosił, czy, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze to jest takie fajne, jakby mogło być, więc zawsze bardzo mocno się należy nad zastanowić. tym zastanowić. No tutaj ktoś właśnie wspomniał na, w komentarzu, że barter. Dla znajomych zawsze w barterze za piwo. No obawiam się, że... Pytanie, ile tego piwa jest? Właśnie, to że tak, ile tego piwa i jakie to piwo, bo za niektóre zlecenia moje czy twoje, Marcel, myślę, że no... No, no można by mieć problem z wątrobą i to bardzo duży. No taka puenta alkohol, a, alkoholowa. No i tym, tym pozytywnym akcentem zakończmy tę rozmowę. Tak, będziemy kończyć. Słuchajcie, godzina 27. Nie wiem, czy wam, którzy nas słuchacie, słuchali, s -s -s teraz oglądacie na żywo, czy słuchacie w formie podcastu, czy wam również tak to szybko uciekło, ale mnie naprawdę się fajnie gadało i szybko ten no czas ja uciekł. dzisiaj po raz kolejny przyznaję, że trochę nie składnie, dopiero nie wiem, po jakimś czasie mi się wydaje, że załapałem jakiś e, głębszy, głębszy, głębszy sens tego, co Mówiłem. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, załapali jakikolwiek, tak słyszę to, co ja, mówiłeś. Ja, ja, no właśnie. Także czekam czekam na hejt, czekam na pociski w mojej stronie. No. No. Ale tak jak już powiedziałem, ty dziś jesteś po długiej podróży, po bezdrożach tego nieszczęsnego kraju do prowincjonalnego miasteczka w centrum Polski, więc zostaje ci wybaczone. Miasto na W, zakończenie na A. A ja muszę przyznać, że tak e, w sensie, że rano, jak stałem, to tak zmęczenie mi to też trochę niewyspania może trochę doskwierało, mhm. ale koniec końców całkiem przyjemnie mi się dzisiaj pracowało. O, więc widzisz. Dobra. W każdym razie, o tym jak się Marcelowi pracowało dziś, jak się mu jeździło po tych bezdrożach, może już sobie kiedy indziej pogadamy. Dziś naprawdę dzięki Marcel za to, że w końcu dojechałeś na czas, bo to wszystko było, wisiało na ostrzu noża. Słuchajcie, bo Marcel miał nie dojechać, jednak dojechał, łamiąc wszystkie przepisy po kolei, dlatego teraz musi siadać jeszcze nie, dziś Nie, ja zawsze, zawsze jeżdżę bardzo przepisowo. I dlatego dziś w nocy musisz siadać tych, do pracy, żeby zarobić tych, na wszystkie mandaty. Tych, tych, tych, no właśnie dzisiaj mi się dostanęło i dostałem mandat, także nie pozdrawiam Straży Miejskiej ze jest to Warszawy. <laughs> yy, dobrze. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że temat się yy, wam przypadł do gustu. Yy, kolejnym jakimś takim tematem, który trochę, trochę wychodzi z tego tematu, myślę, że jest nieprofesjonalizm, podej nieprofesjonalne podejście na przykład do. Do, do, do, do, do zleceń czy do odmawiania zleceń, czy do realizowania zleceń, czy nieprofesjonalne nie, nie temat... podejście też klientów, ale to jest temat na zupełnie osobną Myślę, rozmowę. Myślę, że możemy jeżeli nie uda nam się zorganizować gościa na, na najbliższy podcast, który będzie po super specjalnym podcaście dotyczącym Avengers koniec mhm. gry, to możemy to, to, to ten temat możemy wybrać jako następny, żeby porozmawiać sobie o nie, nieprofesjonalizmie w każdym razie notujemy, Nasze. Wy też sobie zanotujcie, Nasze. dowiecie się o tym, kiedy właśnie ten temat będziemy dyskutować, bo myślę, że to jest taka, będzie całkiem ciekawa kontynuacja tego, o czym dziś mówimy. Dajcie nam znać w komentarzach, czy się podobało, czy się dobrze słuchało. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, pretensje do dzisiejszego naszego spotkania również liczymy na komentarze, maile. No i zapraszamy do dyskusji na temat, który dzisiaj podjęliśmy, no i do przygotowywania sobie jakichś ciekawych pytań. Na następny nasz temat, o którym mówiliśmy przed chwilą. No ja bym bardzo chciał, żeby tutaj... Dyskusja się bardziej rozwinie w komentarzach, żebyśmy mogli z Wami podjąć jakąś y, tutaj dysputę. Tak, słuchajcie, nawet ci wszyscy, którzy nas, w tej, którzy nas słuchają, y, już nie na live'ie, tylko słuchają nas w formie podcastu, naprawdę zapraszam. Motionfreaks.pl, Ukośnik Poro, to jest główna strona naszego podcastu. Y, y, tam do oglądania poprzednich odcinków, również do y, komentowania y, y, oraz na naszego Facebooka. facebook.com, Ukośnik Motionfreaks, youtube.com, Ukośnik Motionfreaks.pl. Subskrybujcie, Instagram. lajkujcie. Instagram, ukośnik, motionfreaks jesteśmy też na Twitterze, również jako Twitter. motionfreaks Twitter yy, także lajkujcie subskrybujcie i zaczepiajcie nas, komentujcie bo jakby to też y, dzięki tej dyskusji y, kolejne tematy gdzieś tam nam y, ewoluują, także zapraszamy jeszcze raz do... a po drugie może nam się otworzy, otworzy głowa na jakieś nowe, nowe kierunki których jeszcze nie zbadaliśmy w sensie może o czymś dzisiaj nie powiedzieliśmy i, i ktoś by chciał coś od ciebie dodać. No, no ja jestem bardzo chętny, ponieważ tutaj mamy bardzo szeroki temat do dyskusji. I e, jak widać, no, mieliśmy tu takie małe civil war. E, każdy miał swoje zdanie i e, jeden, jeden drugiego próbował przekonać do swojej racji. E, koniec końców musiałem się wbić w pierś. Ale mi też mam wrażenie, że trochę tutaj na moją, stro na moją stronę się trochę przychyli, także... Mm, do czego no, nigdy się nie przyznam. Do czegoś nigdy się nie przyznam, <laughs> ale no zapraszam jak najbardziej do dyskusji. No jestem, kuczek głodny tej dyskusji z Wami. Pogadajcie z nami, my tak siedzimy samotni, tylko ze sobą gadamy, słuchajcie, to naprawdę nudno się zaczyna robić. A tak zupełnie serio, dobra, bo przedłużamy jeszcze raz. Dzięki za dzisiejsze, bardzo fajne spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. Słyszymy się na żywo w przyszłym tygodniu, środa, godzina 20. Jeśli coś się zmieni co do godziny lub dnia transmisji na żywo, damy Wam znać. I zawsze dzień po transmisji lub jeszcze tego samego dnia w nocy na MotionFreaks.pl.pl. Motionfreaks.pl, ukośnik. Poro ląduje podsumowanie ostatniego odcinka wraz z linkami do wersji wideo, do wersji audio, do linkami do wszystkich serwisów podcastowych, na których już jesteśmy możliwi do odsłuchania oraz z podsumowaniem tego, o czym gadaliśmy i wszelkiego rodzaju linkami, tytułami i zagadnieniami, które poruszaliśmy. Także dzięki jeszcze raz, widzimy się za tydzień. Cześć! Do usłyszenia, trzymajcie się.